Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnej odsłonie konglomeratu podcastowego. Jesteśmy jak zawsze na platformie, która zbiera wszystkie wasze wspomnienia z wakacji w jednym miejscu. Witamy się z wami bardzo, bardzo gorąco w ten gorący, wyjątkowy dzień. Rozpoczynamy nowy cykl kobiety eksploatacji na wakacjach. Hahaha, ha, ha, nikt się tego nie spodziewał. Wszyscy potrzebowali, ponieważ dostajemy od was informację, że coś z tymi slasherami to częstotliwość jest jednak za mała, więc wskakujemy w wasze potrzeby i oto e, wychodzimy im naprzeciw, proponując wakacyjny nowy cykl. Nie potrzebujecie paszportów? Za biuro podróży wystarczą wam słuchawki i ulubiona aplikacja podcastowa, a waszymi przewodniczkami będziemy my Kobiety eksploatacji w niezmienionym składzie, czyli Bogusia Szewczyk oraz Marta Płaza. Dzień dobry, dzień dobry Marto. Dzień dobry Bogusiu, dzień dobry wszyscy, ahoj przygodo. Rzeczywiście lubimy sobie wymyślać nowe rzeczy do roboty, nie spoczywamy na laurach. Pięknie zaznaczyłaś, że częstotliwość nagrywek slasherowych jest jaka jest, więc my zamiast nagrywać slashery częściej postanowiłyśmy sobie wymyślić, Nowy cykl, ale jest to na pewno pomysł, który był z nami już dość długo, więc bardzo się cieszę, że w końcu się zabieramy za niego, tym bardziej, że aura sprzyja, pogoda sprzyja, no i okres w roku sprzyja, bo lato, wakacje to rzeczywiście czas podróży, czas wycieczek, więc pora wybrać się do bardzo odległego zakątka świata bardzo odległego zakątka świata, który jest też bardzo, bardzo atrakcyjny filmowo pod wieloma względami. To sobie za, za sekundkę trochę po opowiadamy o tym. No a skoro, waka skoro wakacje, skoro e, jakieś wojaże wakacyjne, no to trzeba mieć odpowiednie miejsce, że, żeby się zatrzymać. I dzisiaj zameldujemy się w filmowym przystanku o nazwie The Royal Hotel. W filmie, który swoją światową premierę miał w zeszłym roku, 1 września 2020. 23 roku miała miejsce światowa premiera. W Polsce ten film wchodzi do kin już lada moment, bo 28 czerwca ma mieć miejsce oficjalna polska premiera. Dystrybutorem tego filmu w Polsce jest Galapagos Films. Pozdrawiamy. Debiutował ten film na festiwalu Mastercard of Camera w sekcji festiwalowe hity i już wtedy, już wtedy wzięłyśmy go obie z Martą na celu celownik. Jak się okazuje zarówno przynależność tego filmu do festiwalowych hitów, jak i nasze zainteresowanie nim było no, odpowiednie, intuicyjnie, bo gdzieś tam wyszukujemy rzeczywiście takie produkcje, które są nam bliskie. I ja przyznam, że byłam bardzo ciekawa jaki ten film będzie i nie spodziewałam się, że on będzie tak bardzo połączony z tymi wszystkimi rzeczami, o których rozmawiałyśmy na przykład w pierwszym sezonie Kobiet Eksploatacji, Aha. jak to się wszystko będzie nam tutaj przepięknie łączyło, ale ten nasz główny celownik, jeśli chodzi o zainteresowanie, no to oczywiście jest to film australijski, a już od jakiegoś czasu w przeróżnych naszych nagraniach wspominamy, że to kino australijskie jest do pewnego stopnia też takim fascynującym obszarem. Marta, no to stara australijska wyjadaczka, bo ona oglądałaś tych filmów naprawdę całą, całą masę i jak tak sobie rozmawiamy prywatnie, to przeróżne tytuły mi polecasz. Ja gdzieś tam dość raczkuje, jeśli chodzi o poznawanie tych kinowych obszarów, ale gdzieś no już teraz na tym etapie początkowym czuję też taką potężną fascynację, bo to kino australijskie jest rzeczywiście dość ciekawym filmowym obszarem pod takim kątem, że ma w sobie jakiś taki przedziwny, Powab, trochę depresyjny, trochę rozliczeniowy? Czy dobrze od, odczytuję, jakbyś tak miała scharakteryzować pokrótce to, z czym ci się kojarzy kino australijskie, to jakie by to były hasła? Oczywiście, że jest w nim pewna doza właśnie m, takiego rozliczenia, trochę mistycyzmu. Generalnie w kinie australijskim jest często tak, że mamy taki dość wyraźny podział na Dwa światy, białą, białą Australię i rdzenną Australię. To będzie ważne również w The Royal Hotel, także wspominam o tym nieprzypadkowo. Generalnie kina australijskie bardzo chętnie i bardzo często rozlicza się ze swoją, ze swoją kolonizatorską przeszłością, doświadczeniem, z tym jak właśnie biały człowiek zagarniał przestrzeń rdzennych ym, Australijczyków, więc y, jak najbardziej skojarzenia są tutaj słuszne i w ogóle to jest kino na tyle ciekawe, y, na tyle, y, jakby to powiedzieć, zupełnie inne niż, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Takie tutaj... bardzo autonomiczne się tak wydaje. Jest, to prawda. Dokładnie. Jak tak myślę o tych produkcjach z Australii, to no, przychodzą mi do głowy takie jakieś hasła, że trochę to jest kino Poetyckie, trochę brutalne. Jak Te historie bardzo często są takimi opowieściami, które są gdzieś skierowane do wewnątrz, bo nawet ta przecież początkowa australijska nowa fala, która po pojawiła się w latach 70., no to jednym z takich fundamentów było to, żeby pokazywać nie to, co jest fasadowe, tylko właśnie sięgać głębiej, próbować Oczywiście. dotykać istoty rzeczy. I też z tych produkcji, które z tych australijskich produkcji, które miałam okazję, je obejrzeć, to też wyłania mi się obraz rzeczywiście takich filmów, które do pewnego stopnia rozliczają się z jakichś nadużyć i Jak stawiają pytania o to, do pewnego stopnia, co nam wolno, a co nie. Więc zapytam się ciebie Marta, czy w filmowym obszarze Australia jest pewnego rodzaju kolebką w naturze? No bo mamy brak prawa, <śmiech> brak kontroli, brak jakiegoś porządku społecznego. Dlaczego to jest fascynujące? Coś w tym rzeczywiście jest, bo często w tych filmach pojawia się wątek właśnie yy, białego człowieka, który narzuca... Yy, rdzennym mieszkańcom kontynentu pewne, mhm. y, pewne prawa, pewne wiesz, jakby konteksty y, tak zwanej cywilizacji przy jednoczesnym nadużywaniu ciągle swoich praw, swojej pozornej mądrości. Także y, tutaj te twoje pierwsze skojarzenia są jak najbardziej słuszne. W ogóle to, co w tym kinie jest też szalenie ciekawe, to fakt, jak mocno połączone jest z przestrzenią, przyrodą, naturą, mm -hmm. to Oj będzie tak. widoczne również w The Royal Hotel. I co jest szalenie ciekawe, bo tutaj taka ciekawostka, szacuje się, że prawie 90% Australijczyków mieszka w metropoliach nad oceanem, czyli na obrzeżach, mm -hmm. z dala od tego krajobrazu, który <grym> często pojawia się w filmach australijskich, no chociażby, żeby wspomnieć, Mad Maxa, który się totalnie kojarzy właśnie z tymi pustkowiami. Oj Więc, y, więc wiesz, to jest rzeczywiście coś, o, o czym mówisz, czyli to skupienie się y, na wnętrzu, zarówno, wiesz, jeżeli chodzi o psychologię postaci, mhm. jak i w ogóle historię i, i serce samego kraju. I, i, I wydaje mi się, że to właśnie sprawia, że to kino jest pełne skrajności, pokazuje właśnie zarówno piękno, jak i grozę tego piękna. Tutaj, żeby wspomnieć chociażby na krańcu świata, na no taki no, totalnie kultowy, australijski film, który bardzo mocno zainspirował Kitty Green. I wiesz, tam mamy zderzenie znowu nowoż cywilizacji z tym australijskim outbackiem, mhm. ale natura nie jest czymś, co jest przyjazne, co jest przychylne. Wiesz o co chodzi? Często w kinie mhm. hmm, takim typowo zachodnim. Mamy takie... Mm, bohaterowie mają takie przeświadczenie, że natura jest dla nich pewnego rodzaju ostoją, bezpieczeństwem, miejscem wyciszenia. Nic Natomiast tego, tak, W Australii to tak nie działa. Dokładnie no. tak. I wiesz, i tutaj można się śmiać, że ha, ha, ha, wielkie pająki, jakieś w ogóle olb olbrzymie gady itd. i tak dalej. I okej, okay, to też jest, bo kino australijskie ma świetne filmy Animal Attack, ale tu zawsze chodzi o coś więcej, czyli o to, jak te pustkowia, jak ta przestrzeń zdala od cywilizacji jest niebezpieczna sama w sobie, bo właśnie wyciąga z ludzi te najgorsze instynkty. Także coś, mm -hmm. coś jest w tym, o czym powiedziałaś, że Australia jest właśnie <głos> taką kolebką w naturze. No bo wiesz, jesteś z dala od cywilizacji, żyjesz na yy, pustkowiu, to masz trochę takie przeświadczenie, że możesz pozwolić sobie na więcej, bo yy, tak naprawdę yy, Prawo typowe dla świata cywilizacji w takie miejsca nie sięga. I to wydaje mi się, świetnie jest pokazane właśnie w The Royal Hotel, dzięki czemu film no, jest przepięknym uzupełnieniem tego, czym kino australijskie zawsze dla mnie było. No To jest naprawdę bardzo dużo tutaj ciekawych kwestii do omawiania. Mam nadzieję, że niektóre z nich tematycznie porozwijamy sobie przy okazji kolejnych naszych australijskich spotkań. Ale ja jeszcze też uczepię się trochę tego, co powiedziałaś na temat natury, na temat przyrody i tego, jaką ona rolę pełni w tych filmach. Te australijskie kino jest też takie dla mnie bardzo mocno sensualne, bo wszystkie te australijskie pustkowia są jednak dość atrakcyjną przestrzenią, tak pod kątem filmowym. Można te lokacje bardzo dobrze poogrywać i podopasowywać do jakichś tam symbolicznych stanów psychologicznych bohaterów, mogą się stać właśnie osobnym bohaterem, osobnym symbolem, ale ja się też zastanawiam nad nieco inną kwestią, na, na ile kino australijskie do pewnego stopnia wyrasta z kina europejskiego z tym, że Wydaje się ono mówić o własnych takich indywidualnych, autonomicznych sprawach z zachowaniem pewnego rodzaju istotnych różnic kulturowych, bo coś co dla nas ludzi z zachodu wydaje się taką rzeczą oczywistą wręcz, no to w Australii nijak się to nie, nie sprawdza. Kiedy mamy do czynienia z jakimś, jakimś australijskim filmem, jakimś rodzinnym dramatem psychologicznym na przykład, to on zupełnie dotyka innych kwestii, ogrywa niektóre rzeczy w inny sposób, niż my byśmy tego oczekiwali. I to kina australijskie pod kątem oczekiwań widza też jest no, szalenie intrygujące, bo bardzo często jest jednak w kontrze moc do tego, co my sobie wyobrażamy. W przypadku The Royal Hotel to, to co przed chwilą powiedziałam, również będzie miało mm -hmm. bardzo wyraziste uzasadnienie, bo ci australijscy twórcy często biorąc jakieś tam schematy gatunkowe, dopasowują je do tej swojej indywidualnej stylistyki, do tego australijskiego takiego powabu, to z jednej strony, a z drugiej strony ja też często oglądając kina australijskie, i w przypadku Draya Hotel również miałam takie y, odczucia, że ci bohaterowie wydają się trochę niezaznajomieni z cywilizacją, ale w takim kontekście, mhm. że są jakby zawieszeni w próżni. Rozumiesz? Tak. tak jakby wyrwani z tej współczesnej nam czasoprzestrzeni jakby w Australii, czas się zatrzymał. Oj, totalnie tak jest. Totalnie tak jest i to widać w bardzo wielu filmach. Dlatego to jest szalenie ciekawe, bo zapytasz osobę, która powiedzmy kojarzy kino australijskie z takich najbardziej kultowych hitów jakichś, jakich, wiesz, najbardziej głośnych tytułów, to prawdopodobnie ta kinematografia będzie się bardziej mu kojarzyć właśnie z, z Hollywood, z tego typu estetyką. No, nie bez powodu Australijczycy jakby wypracowali swoją odmianę eksploatacji, mhm. nazywaną osploitation, czyli od, tak Osi, australijski, Australijczyk. I, i wiesz, i takie, takie jakby łatki etykiety sprawiają, że właśnie ostateczne zderzenie, z tym kinem może być czymś zaskakującym, bo rzeczywiście jest tutaj dużo z takich europejskich narracji. Mm, to są często no, slow też, nie? australijskie kino jest takie właśnie powolne. Jak najbardziej. Nie śpieszy się z niczym, tak jest. Tak jest, tak jest. I wiesz, i mimo, że tutaj często jest dużo um, takiego efekciarstwa, scen bardzo takich um, gatunkowo, wiesz, dopracowanych, dociągniętych, nie? To jednak zawsze w tych filmach chodzi o to, aby podkreślić taką um, narodową tożsamość, że um, te filmy są bardzo mocno osadzone w... Um, tym, jak Australijczycy postrzegają... Um samych siebie. Chodzi mi o to, że wiesz, na przykład miałaś, masz często jakieś slashery kręcone w Europie, ale one wyglądają jak slashery próbujące naśladować. Aha. Tak, amerykańskie produkcje, prawda? A Australijczycy nigdy nie naśladują Amerykanów, czy, czy, czy w ogóle jakiejkolwiek innej narodowości. Oni mogą czerpać mhm. z innych kinematografii, z innych estetyk, ale zawsze oglądając filmy z Australii, wiesz, że to jest film przesiąknięty australijskością. No, w dużej mierze to wynika właśnie z samych tych plenerów, ale też z tego, czym powiedziałam na samym początku, czyli właśnie tego wyraźnego podkreślania podziału na Białą Australię i rdzenną Australię, który jest no, tak jakby wciąż żywy, i wciąż um, te podziały wydają się nie niezakopane, że tak powiem, prawda? No tutaj dostajemy rdzenną kobietę, pracowniczkę tego baru, do którego trafią nasze bohaterki, która ewidentnie jest tutaj jednostką podrzędną względem mm -hmm. osoby, która tym miejscem zarządza. Dlatego tym ciekawsze jest obserwowanie tego, jak jej postać ewoluuje w tej historii. No i wiesz, i wydaje mi się, że sam fakt, że tego typu wątki pojawiają się w tym kinie bardzo często, no, świadczy o tym, że to jest jakby wciąż żywe napięcie towarzyszące twórcom z Australii, którzy próbują się z tym jakoś zmierzyć i, i tą kolonizatorską traumę w jakiś sposób przepracować. Dlatego no, ja się szalenie cieszę, że w końcu się zabrałyśmy za tą Australię. Ja bo też. W moim odczuciu ta kinematografia jest takim idealnym połączeniem formy i treści. To znaczy te filmy w, o, w 99% ogląda się znakomicie. Są szalenie rozrywkowe, szalenie efektowne, naprawdę na wysokim poziomie, ale... Co może nawet ważniejsze, zawsze za tą formą idzie jakaś fascynująca opowieść, intrygująca treść, więc no czego chcieć więcej, prawda? No dlatego też e, takim dużym uczuciem darzę te filmy, bo no, wyglądają pięknie i, i te historie, które opowiadają są też naj, najczęściej naprawdę fascynujące i są to historie, których y, no, próżno szukać gdzie indziej. Chociaż ta, ten nasz dzisiejszy bohater, ten pierwszy przystanek na australijskiej filmowej mapie to jest jednak do pewnego stopnia taka historia, która swoim zasięgiem i swoją tematyką może wyjść poza obszary Australii, o czym sobie zresztą za chwilę mam nadzieję więcej porozmawiamy, ile tutaj jest właśnie tej, tej Australii, a ile uniwersalnych tematów. Ale żeby w ogóle zacząć tę dyskusję, żeby zacząć rozmowę o filmie The Royal Hotel, to trzeba nadmienić parę słów, na, powiedzieć parę słów na temat osoby reżyserki. Już wspomniałaś tutaj przed chwilą nazwisko Kitty Green, to właśnie ona odpowiada za reżyserię, jest również współautorką scenariusza tej historii. 39 lat Kitty Green urodziła się w Melbourne i co ciekawe, to co wspomniałaś na temat tego, że australijscy twórcy rzadko coś naśladują, to w przypadku Kitty Green jest o tyle fascynujące, ponieważ ona swój pierwszy pełnometrażowy film nakręciła w Stanach Zjednoczonych. Po, był to film Asystentka z 2019 roku. W tak zwanym międzyczasie pracowała również przy serialu Servant. I The Royal Hotel jest jej drugim filmem fabularnym, który Nakręciła w Australii, wracając jakby do tych swoich korzeni. korzeni tak jest. To, to jest też w ogóle bardzo ciekawa osoba. Kitty Green, jako osobowość filmowa, jako artystka, jest w ogóle fascynującą bohaterką, bo ona wydaje się już na etapie tych kilku produkcji, bo ten jej dorobek jest rzeczywiście jeszcze nie, nie za duży, ale już na tym etapie widać pewnego rodzaju autorską tych, mhm. ty, tych produkcji, bo ona w dużej mierze, no, jesteśmy w kobietach eksploatacji, więc no, nie ma przypadku. Kitty Green w swoich filmach, w swoich dziełach skupia się bardzo mocno na kobiecości i na tym, jakie są związane z nią wszelkiego rodzaju nadużycia. Te na przykład jej filmy dokumentalne dziejące się w Ukrainie, jakieś opowieści, które dotykały trochę true crime. Wspomniana przeze mnie asystentka, która była opowieścią która mogła się wydarzyć w biurze Weinsteina, no to to są Dokładnie. wszystko faktycznie takie, takie historie, które gdzieś prezentują to jak kobiety funkcjonują we współczesnym świecie i z jakimi tutaj problemami mamy do czynienia. Kitty Green jest fantastyczną osobą, ponieważ jest również bardzo ciekawa odbioru swojej twórczości. <gry> Czyta recenzje swoich filmów, szczególnie w mediach. W mediach społecznościowych i na Letterboxie, więc Marta, pisz recenzję w The Royal Hotel. Jest tak spora jest. szansa, że Kitty Green yy, przyjrzy jej się bliżej. Powiedz mi, oglądałaś ten jej wcześniejszy film, Asystentka? O rany, tak. Powiem Ci, że zrobił na mnie naprawdę, naprawdę ogromne wrażenie. Yy, wydaje mi się, że yy tam y, reżyserka no, osiągnęła mistrzostwo w operowaniu niedopowiedzeniami. Y, ciszą przede wszystkim, prawda? Mm -hmm. Bo... Y, o, bardzo jest. Tak no, taki jest. Bardzo. Tam dosłownie wszystko y, to, co najmroczniejsze dzieje się za zamkniętymi drzwiami. I y, y, wiesz, tutaj było bardzo łatwo przedobrzeć, bo mogło z takiego podejścia wyjść kino y, bardzo takie ostentacyjne, nieszczere. No, tak, tak. Takie zapatrzone w siebie, wiesz, takie pokazujące widzowi: Teraz widzu się przejmuj, teraz widzu masz odczuwać dezorientację. Natomiast tutaj reżyserka dotarła do, wydaje mi się, no, tego jądra ciemności. Nie? że, że w Sposób, w jaki w ogóle, w ogóle Julia Garner y, gra tą tytułową asystentkę, y, no, no podkręca, jest, tak. jest mistrzostwo świata. Podkręca wszystkie te emocje y, no, do maksimum. I y, y, y, ja powiem ci, że do tej pory pamiętam y, w jakim y, z pięciu oglądałam ten film. Tam teoretycznie nic się nie dzieje. Yy, niewiele tak naprawdę mamy takich rzeczywiście scen bardzo dosłownych, a jednak cię po prostu rozdziera w środku. No tym bardziej, że właśnie y, film y, ukazał się w takim czasie, kiedy y, cała afera właśnie związana z Weinsteinem, czy cały ruch tu y, tak naprawdę no osiągnął swój szczyt, nie wiem, czy, czy to nie jest jakieś nadużycie, ale e, zważywszy na to, e, co przyszło w kolejnych latach, e, no to powiedzmy, że, że z, no z czasem po prostu siła rażenia tego ruchu była coraz mniejsza. E, I wiesz, i mając do czynienia z prawdziwymi historiami, o których czytałaś w mediach społecznościowych czy gdziekolwiek indziej, e, i wiesz, z drugiej strony oglądając taki film no to po prostu czuła się jak rozprasowana praktycznie. Mhm. Także ja z wielką niecierpliwością oczekiwałam na nowy film reżyserki właśnie ze względu na to, że asystentka okazała się no dla mnie olbrzymim zaskoczeniem. Ja w ogóle czytając komentarze na różnych polskich forach, w których, w których autorzy pisali rzeczy typu, że no przecież tu się tak naprawdę nie nic nie dzieje, nudy, no to ja miałam takie, taką reakcję naprawdę, zazdroszczę wam, że się nudziliście. I, tak. i, I wiesz, mając w pamięci taki odbiór, bardzo, bardzo czekałam na kolejny film reżyserki, a gdy dowiedziałam się, że on będzie unurzany właśnie w takiej australijskości, no to już w ogóle oczekiwania <tum> sięgły Zenitu. Tym bardziej, że no opis już niejako sugerował trochę takie czerpanie właśnie z na krańcu świata, który bardzo, bardzo lubię. No z pewnym takim genderowym twistem, no bo w tamtym filmie mamy męskiego mm -hmm. bohatera i w ogóle bardzo męski świat. No dostajemy straszną scenę polowania na kangury. A tutaj dostajemy właśnie dwie kobiety, dwie bohaterki, ale również męski świat. Bardzo, bardzo mocno męski świat, co teoretycznie jest bardzo ciekawym punktem wyjścia, nie mniej ciekawym niż ten z oryginału, czy raczej no z oryginału, to może duże nadużycie, czy, czy może po prostu z na krańcu świata, więc no, ja miałam oczekiwania bardzo wysokie, dlatego pozdrawiamy Galapagos i dziękujemy za wprowadzenie tego filmu do kin, bo szkoda byłoby, jakby nie trafił, prawda? No bo to jest rzeczywiście taki... Tytuł, który może się dobrze sprawdzić właśnie na początku wakacji w, takich, w takiej aurze bardzo, bardzo słonecznej, bo łatwo wtedy w ten świat wsiąknąć, choć paradoksalnie on dzieje się w trakcie australijskiej zimy. Tak. Tak, to też bardzo, bardzo mnie rozbawiło, chociaż tak. a propos tego, że film pojawia się na początku wakacji, to też tak sobie pomyślałam, że może być to ciekawa opowieść ku przestrodze, bo tutaj pewnego rodzaju lekkie takie moralizatorstwo jednak w tym filmie się pojawia. Nie jest to absolutnie rzecz nahalna, ale gdybym miała córkę w tym wieku, co są bohaterki, gdyby ona wyruszyła właśnie na taką przygodę, jaką tutaj dziewczyny otrzymują, no to powiem Ci, że chyba bym się faktycznie dość mocno zastanawiała i obawiała o to, jak, jak losy tej mojej córki się potoczą, jeśli trafi właśnie w takie, w takie miejsce, jakim jest ten tytułowy The Royal Hotel. A propos, a propos moich oczekiwań, to przede wszystkim ja bardzo późno jakoś tak pokojarzyłam, że Kitty Green to jest ta autorka, która jest odpowiedzialna za asystentkę. Jakoś tak wiedziałam, że jej nazwisko powinno mi się z czymś kojarzyć, żyć, ale tak jakoś gdzieś mi się to wszystko po, po, po, porozmywało. Kiedy już wyłączyłam te kropki i uświadomiłam sobie, jaki wcześniej film Kitty Green y, zrobiła, no to powiem ci, że to moje oczekiwania faktycznie y, wyskoczyły w kosmos <grym> bardzo mocno. Dokładnie. Bo ja jednak bardzo się cieszę, że mamy do czynienia z coraz większą ilością kobiet reżyserek, y, które dotykają trudnych tematów i które y, potrafią w dobry sposób oddać dwie rzeczy. Opresyjność męskiego świata i perspektywę kobiety. Bo coś, co Kitty Green potrafi osiągnąć nawet jakimiś tam mało widowiskowymi mm -hmm. środkami stylistycznymi, to jest właśnie to oddanie kobiecej perspektywy. To się udało i w asystentce i udaje się również w The Royal Hotel. Tutaj też fascynujące jest to, że ona ma jakiś taki specyficzny i umiejętny sposób sposób budowania napięcia w swoich filmach. I to napięcie jest Oj bardzo tak. często też połączone trochę z tym rysem dokumentalnym. Ona zaczynała od produkcji dokumentalnych. Zresztą The Royal Hotel również swoje źródło ma w dokumencie. O tym za chwilę powiemy. Czy, czy na ile to był sens inspirujący dla reżyserki. I to dokumentalne oko, te prezentowanie scen praktycznie jeden do jeden mhm. i takie doskonale dokonały wyczucie tego, że, że, że coś, co widz ogląda na ekranie może być autentycznym wydarzeniem. To jest chyba w dużym stopniu siła i niesamowita umiejętność oddziaływania Kitty Green na odbiorców. Potrafi to. Nie, nie, każdy, nie, nie każdy twórca wie jak to osiągnąć. Czasami mamy do czynienia z jakimiś tam wspomnianymi, przebajeżonymi rzeczami. Chociaż ja z Royal Hotel mam trochę problemów i uważam, że pomimo tego, iż jest to film bardzo dobry w moim odczuciu, mhm. to jednak w niektórych miejscach nie dotrzymuje tej konsekwentnie budowanej aury napięcia, jednak nie wytrzymują te posady i tam ta konstrukcja w paru momentach się jednak obrusza trochę. Ale to... Posłucham. To, to, sobie zaraz, to sobie zaraz właśnie o tym, o tym porozmawiamy. A o czym jest to w ogóle historia? Mamy Dwie bohaterki, dwie dziewczyny, które z jakichś powodów nie do końca znanych y, widzą, wyruszają na y, w podróż. Spotykamy je po raz pierwszy na jakimś luksusowym jachcie niedaleko Sydney, gdzie dziewczyny bawią się dobrze, no ale ta zabawa kończy się, ponieważ z przedziwnych powodów kończy im się kasa. Nie wiadomo, czy tam karta nie zadziałała, czy ktoś je okradł, czy po prostu jakieś tam te te te techniczne problemy wy wyniknęły, czy po prostu gotówka się skończyła. No i dziewczyny, aby kontynuować dalej swoją wyprawę. Decydują się podjąć pracę w takim programie, który się nazywa Work and Travel. Jest to taka instytucja, która zapewnia krótkoterminowe zatrudnienie właśnie dla podreperowania Funduszy, żeby można było dalej ruszać w podróż i nie, nie, bawi, nie bać się o to o płynność środków. No i dziewczyny podpisują umowę i trafiają. Tam, gdzie diabeł mówi tam, dobranoc. Gdzie diabeł mówi dobranoc, dokładnie tak. W miejsce bardzo odludne, w jakieś takie okoliczności górnicze. Tak, jakieś górnicze miasteczko, dokładnie. Tak jest, gdzie właściwie są. No, skonfrontowane z tłumem mężczyzn, którzy najprawdopodobniej w tym odosobnieniu spędziły, spędzili dużo, dużo czasu. No i otrzymujemy relacje z ich takiego codziennego życia. Dziewczyny pracują w barze, yy, wieczorem rozdają klientom drinki, no ale od samego początku yy, oglądając te wszystkie barowe sytuacje, no to widz ma jednak poczucie, że jest tutaj jakieś takie napięcie, które mhm. no, musi koniec końców doprowadzić do, do wybuchu przemocy lub też nie. Jak cała ta historia się zakończy, no to powiemy wam w drobnym sekcji spoilerowej, bo w przypadku akurat tego filmu bardzo chciałybyśmy rozdzielić Aha. jednak te dwie kwestie, bo zakończenie i to, co dzieje się w toku zasługuje jednak na takie konkretniejsze omówienie, ale nic się nie bójcie dla tych z was, którzy jeszcze filmu nie widzieli, no to rozpoczniemy od tej części właśnie bez spoilerów, gdzie sobie porozmawiamy ogólnie o tym, o czym w ogóle jest ten film, o co chodzi z tą zabawą gatunkami i jacy są e, tutaj ci męscy bohaterowie. No dobrze, Marta, co Kitty Green ma do powiedzenia o kobietach i mężczyznach? I czy takie historie to dzieją się ech rzeczywiście ech. Się tylko, tylko w Australii? Jak, jak ci się oglądało The Royal Hotel? Kitty Green nie ma nic dobrego do powiedzenia na temat y, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Y, a tak już zupełnie. <śmiech> nie, no, y, oczywiście trochę sobie żartuję, tak mówiąc już y, zupełnie poważnie. Trochę nawiążę właśnie do tego, o czym powiedziałaś przedtem, mianowicie y, mówiąc o tym, jak Kitty Green oddaje perspektywę kobiet. Wydaje mi się, że y, reżyserka ma takie niesamowite wyczucie do kreowania bohaterek, Takich, które poruszają się trochę na odcieniach szarości, mhm. które, które nie są do końca takie oczywiste. Wiesz, tutaj też można by myśleć, że okej, okay, jesteśmy w tej erze pomitu. Taki podział właśnie na kobiety walczące z patriarchatem i tych złych mężczyzn będzie taki bardzo jasny i czytelny. No i nie. wiesz, w takim podziale no jest taki olbrzymi dydaktyzm. Nie? Mhm. dydaktyzm którego Kitty Green bardzo, bardzo sprawnie unika i w The Royal Hotel widać to znakomicie. Ja na przykład powiem ci, byłam zachwycona tym, jak w ogóle konstruowane są postaci tych dziewczyn, które teoretycznie są kumpelkami, teoretycznie pojechały na wakacje, no na drugi koniec świata, bo poprawnie jeśli się mylę, ale chyba słyszymy, że dziewczyny pochodzą z Kanady, prawda? One pochodzą chyba ze Stanów Zjednoczonych, ale w pewnym momencie podają się za Kanadyjki, ponieważ bardzo. Tak, z się że się nawet, że tak, że lubią, że ludzie bardziej lubią Kanadyjki niż Amerykanki. I wiesz, i, i to stereotypy, stereotypy. Dokładnie tak. I wiesz, i, i dostajemy tutaj no, teoretycznie koleżanki w bardzo dalekiej podróży, ale tak naprawdę od samego początku widzimy, że one się bardzo różnią, mm -hmm. że często się ścierają w takich prozaicznych myślałabyś sprawach i dla mnie było bardzo fascynujące obserwowanie zarówno ich interakcji jako koleżanek, które próbują się zmierzyć no z y, bardzo specy specyficzną y, rzeczywistością, jak i ich interakcji właśnie y, no z tym, z tą małą społecznością, bardzo, bardzo specyficzną społecznością, bo tak jak już wspomniałaś, no, trafiamy na odludzie do jakiejś takiej mm, górniczej mieściny, która rządzi się no, bardzo takimi y, szorstkimi prawami, nie? I tutaj dziewczyny reprezentują tak jakby dwa podejścia, w jakie w można sobie radzić z tą rzeczywistością. Jedna z nich jest to taką wiesz, stereotypową tight beach, za przeproszeniem, która nie ma zamiaru się uśmiechać tylko dlatego, że jakiś panią o to prosi. <śmiech> A druga jest Ta. taką, która która, wiesz, idzie z prądem i, i stara się grać w tą grę, mimo że słyszy jakieś tam takie czerstwe żarciki i tak dalej, ale wychodzi z założenia, że nie będzie utrudniać i tak już trudnej sytuacji, w której się znalazła i to się fascynująco rozwija na przestrzeni akcji pod względem, właśnie tak jak powiedziałam, zarówno relacji dziewczyn z tymi facetami, jak i relacji między nimi, która w pewnym momencie no, y, zaczyna biec w zupełnie przeciwnych kierunkach, mam wrażenie. Więc y, no, Kitty Green zdecydowanie nas tutaj zderza z bardzo takimi y, konfrontacyjnymi sytuacjami. I y, y, y, wiesz, tak odpowiadając y, żartem na twój, y, twój żart, y, no to jest historia, która mogłaby się wydarzyć wszędzie, nie tylko w Australii, bo rzeczywiście, no, rzeczywistość taka pubowa, która tutaj dominuje w tym filmie, no, jest, wydaje mi się, uniwersalna bez względu na szerokość geograficzną to, co tutaj jest takim czynnikiem podkręcającym atmosferę, no to jest właśnie to poczucie odosobnienia. Dziewczyny mówiąc wprost, utknęły tam i muszą znosić różne tego typu zachowania, bo tak naprawdę nie mają wyjścia, nie mają kasy, nie mają jak stamtąd się wydostać, więc no my jako widzowie niejako czujemy się równie przytłoczeni jak nasze bohaterki. Słuchamy tych żartów i wiemy, że no nie ma od nich yy, ucieczki. I, I wiesz co, to, co jeszcze wydało mi się tutaj bardzo ciekawe, to w ogóle to, jak to napięcie jest właśnie budowane. Powiedziałaś o tym, więc ja tutaj tylko dopowiem. Tak naprawdę yy, nie od razu yy, Wiesz, zostajemy rzuceni na głęboką wodę. Na początku ci faceci y, są wiesz, takimi niegroźnymi erotomanami, gawędziarzami tak zwanymi. nie? Ojcze, ja no, wiem. Ale, ale, ale wiesz, ale ja to mówię oczywiście w cudzysłowiu. Chodzi mi o to, że na początku rzucają jakieś tam żarciki, coś tam, coś tam, ale nie wydają się mm, w taki bardzo bezpośredni sposób zagrażać dziewczynom. Ta relacja zaczyna się nakręcać z biegiem akcji, tak jakby się wiesz ta pętla zaciskała na szyi naszych bohaterek i to było coś naprawdę fascynującego. Kurczę, od czego by tutaj zacząć teraz, bo poruszyłaś tyle, tyle przeróżnych wątków, że spróbuję sobie to jakoś w głowie ładnie poukładać. Przede wszystkim mnie się ten film bardzo dobrze oglądało pod tym kątem, że jest to, tak jak słusznie stwierdziłaś, też taka opowieść bazująca trochę na dwuznacznościach i operująca pewnego rodzaju kontrastami, bo już na przykład sam tytuł, ten tytułowy Bard Royal Hotel, no to się kojarzy z jakimś takim wyjątkowym miejscem, być może o nieco podwyższonym standardzie. To słowo Royal też jest takie no, nacechowane w, w, w konkretny sposób. Natomiast okazuje się, że The Royal Hotel w, w tym filmie jest no, totalną speluną w jakimś opuszczonym, zrujnowanym mieście, w takim zakątku rzeczywiście zapomnianym przez Boga. I odniosę się trochę do tego, co mówiłam wcześniej, że ci bohaterowie wydają się tacy mocno żywcem wyjęci z poprzedniej epoki. Z jednej strony na samym początku otrzymujemy Informacja o tym, że no nie działa wi-fi, więc już to ta cywilizacja nam gdzieś się wymyka, ale patrząc na to jak wyglądają ci faceci, jak, jak się ubierają, to, to, to też jest takie bardzo mocno nacechowane tym jakby oni faktycznie żyli w innej przestrzeni według innych zasad. Cała ta, cała ta kultura barowa, którą tak ładnie określiłaś, ładnie ubrałaś w, w to określenie, no to też jest to bardzo mocno, powią, bardzo mocno powiązane z no, tą naszą tutaj obecnie, obecną na co dzień praktycznie kultur, kulturą picia. Ja oglądając The Royal Hotel też do pewnego stopnia mogłam się z dziewczynami w niektórych sytuacjach ym, ym, porównać się z, z tym jak one się mogły czuć, no bo hej, ym, czy jak często byliście w pokoju z no, podchmielonymi kolegami? jak często idąc do jakiejś knajpy zaczepia was no, podpity gościu. Takie Aha. sytuacje się dzieją, nie? więc dlatego trochę, trochę przekornie postawiłam to pytanie w związku z tym, że czy, czy, czy, czy jest to opowieść australijska, czy może odnosi się gdzieś jednak nieco, nieco szerzej, nieco Aha. uniwersalniej. A wracając jeszcze do tych mężczyzn zawieszonych trochę w próżni, z powodu tego, że mamy tutaj do czynienia jednak z, z sporym odosobnieniem, to ja bardzo często odnosiłam wrażenie, że ci faceci w tych alkoholowych oparach, to oni od samego początku wydali mi się niebezpieczni, z tego względu, że oni tak naprawdę sami nie wiedzą dokąd może to ich zaprowadzić, nie? Te kolejne wypijane piwa, te kolejne tam szoty, kieliszki, wódki, czy co, co oni tam piją, to jest stopniowy krok ku przepaści i ku puszczonym po prostu wszelkim hamulcom. Takie rzeczy się dzieją i to też jest w, w, w, fantastycznie opisane przez wielu recenzentów jako takie mikroagresje, bo Kitty Green budując ten świat, The Royal Hotel, rozpoczyna od jakichś takich może niewinnych żartów. Ty Marta powiedziałaś, że no tu na początku to wygląda trochę jak taki dowcik. Takie zaczepki, nie? Jak takie, takie zaczepki, ale to już nawet wcześniej ma źródło, bo jak oglądamy te sceny, kiedy dziewczyny podpisują umowę w, w tej centrali work and travel, to tam rekrutuje je w ogóle kobieta, co też jest, wydaje mi się, takim dość bezpiecznym sygnałem na takiej zasadzie, że no, gdyby, skoro rozmawiamy z kobietą, która rekrutuje młode dziewczyny, no to teoretycznie ona wie, że wysyłając je do tego miejsca, no do pewnego stopnia są, są bezpieczne, nic złego nie powinno się uh -huh. wydarzyć. Okładnie. I to się zaczyna naprawdę jak taki potworny żart, bo ona opowiadając o okolicznościach i o specyfice pracy, mówi, że no, będziecie tutaj musiały sobie poradzić z odrobiną męskiej <śmiech> uwagi, więc to brzmi tak szalenie niewinnie, nie? Tak, A... chłopcy tak mają, nie? Chłopcy, to, jest ten, to jest ten vibe. Tak jest, chłopcy, chłopcy tak mają, więc nie zwracajcie uwagi, więc, więc ta koordynacja a w momencie, kiedy dziewczyny już tam docierają, kiedy ta pierwsza ta zapoznawcza noc dobiega końca i widzimy widzimy to graffiti narysowane kredą, nagie kobiece piersi z dopiskiem świeże mięso, no to widz już od tego momentu po prostu jest pewny, że tam się dzieją jakieś przedziwne po prostu sytuacje i że dziewczyny są autentycznie w realnym zagrożeniu. To o którym opowiadałaś i to, jak Kitty Green buduje swoje bohaterki, w jaki sposób prezentuje nam Hanę i Liv, też wydało mi się od samego początku szalenie zmyślnym zabiegiem. A propos tych, tych kontrastów i mhm. a propos tej dwoistości, to ja oglądając ten film, to pierwsze wrażenie dziewczyn, zupełnie mnie zmyliło, bo to wyglądało tak, że to Hanna jest tą taką bardziej rozrywkową. To ona całuje się tam na tym na tym statku. <głos> tak. Jest taka no, podchmielona i doskonale się bawi. Liv gdzieś tam do pewnego stopnia jest wycofana, trochę zachowawcza. A potem jak otrzymujemy już sytuację w tym tytułowym barze, to okazuje się, że one są zupełnie innymi osobami niż ja sobie je wyobraziłam. To jest naprawdę bardzo fascynujące, tym bardziej jeśli sięgniemy jeszcze głębiej i zaczniemy obserwować, że tak na dobrą sprawę to one są zdane tylko i wyłącznie na siebie, ale do pewnego stopnia te ich więzi też są trochę złudne być może. Trochę tak jest, bo przynajmniej ja tak powiem ci, od samego początku, że nie czułam między nami... Między, między nami jak najbardziej czuję zażyłość. Między dziewczynami nie czułam jak, jakoś takiej głębokiej zażyłości. To co, na to bierzemy plecaki i idziemy tak. do Australii? O Jezu, bardzo bym chciała. I te i, i, I wiesz co, I to też jest bardzo taki... Odważny punkt wyjścia, no bo wiesz, niejako reżyserka stawia siebie i swoją historię w takim punkcie, w którym może nam być trudno empatyzować z bohaterkami, bo one są takimi osobami, które nie jest łatwo lubić, które są bardzo specyficzne, bardzo mocno określone. One tak bardzo balansują na granicy. Tak jest. Ja się tak często denerwowałam, jak widziałam to, w jaki sposób one postępują. Miałam tak. naprawdę ochotę podejść do nich i tam im wykrzyczeć, tak. ej dziewczyny, co wy tutaj kurczę robicie? I Bo, no. to coś, co... Bo to też jest przewaga widza nad bohaterkami trochę. Mhm. Nie? Ja sobie tutaj mogę niektóre rzeczy opowiedzieć, że przecież tu są jasne sygnały, nie? No. Tam jest w pewnym momencie filmu, takim już w ostatecznej takiej chwili, kiedy byłam pewna, że coś im się stanie złego. Tam jest taka chwila, kiedy dziewczyny wybierają się wy wykąpać w basenie, który okazuje się po prostu pozbawiony wody, no bo hej, jest zima. <grym> <grym> I one tam sobie rozkładają leżaczki, piją sobie alkohol, opalają się. I leżąc w tym basenie, gdzieś tam z oddali, dobiega krzyk dziewczyny. Ja autentycznie odebrałam to, tę scenę bardzo tak yy, in, intuicyjnie. Ta dziewczyna krzyczy, coś bo się ktoś dzieje, ją nie? krzywdzi, a one tak he, hej, dziewczyna krzyczy. Nie, nie krzyczy. Ona się śmieje, na pewno dobrze się bawi. Tak jakby same próbowały siebie uspokoić, doskonale wiedząc, tak że jest. jednak hej, coś tu bardzo mocno nie gra. Tak, i to są takie małe rzeczy, które kreują nam naprawdę bardzo ciekawą opowieść, która no, jakby sprawia, że my też musimy zostać skonfrontowani z jakimiś naszymi wyobrażeniami na temat pewnego typu zachowań. Chociażby, wiesz, ta kwestia um, w jakim punkcie znajdujemy się, gdy dziewczyny trafiają do, do tego baru, do tej knajpy. I to znaczy, gdy widzimy ich poprzedniczki. A to jest w ogóle świetny zabieg. To jest, to jest tak jest świetny zabieg. Znakomite. I wiesz, i ty się łapiesz na tym, że obserwując te dziewczyny, które pracowały przed naszymi bohaterkami, Padasz sama w jakieś stereotypowe myślenie. I to hmm. jest bardzo takie nie, niewygodne doświadczenie, które dowodzi no, reżyserskiej biegłości Kitty Green. No bo tutaj tak już... <głos> dziewczyny są skacowane, w ogóle jedna śpi tak. na kanapie, ledwo patrzy na oczy, druga gdzieś tam leży na podłodze, też ledwo, ledwo mówi. Potem dostajemy jeszcze tę pożegnalną imprezę, tak, kiedy one żegnają się z tymi tam tak, walcami. Generalnie dziewczyny są całkowitym przeciwieństwem. Han i Liv są bardzo rozrywkowe, bardzo, e, Ta. bardzo tak mocno podkreślające swój właśnie seksapil, cielesność. E, w ogóle, wiesz, e, grające według zasad, które określają im właśnie faceci przychodzący do tego pubu. E, no i ty się, wiesz, możesz złapać na takich niefajnych myślach o tych bohaterkach, e, które pojawiają się, nie wiem, w głowie, czy tego chcesz, czy nie, prawda? Więc jakby... Mm, Kitty Green naprawdę nas tutaj konfrontuje z takimi emocjami, w które popadamy czasami w ogóle nie zastanawiając się nad, nad znaczeniem tych myśli. Więc to jest dla mnie chyba klucz całego filmu. To, co jakby najbardziej dominowało w sposobie, w jaki odbieram ten film, czyli takie mierzenie się z zupełnie skrajnymi emocjami, których mhm. nie spodziewałam się po tej historii, więc e, rzeczywiście portretowanie kobiet jest tutaj mistrzowskie i co jest fajne, jest mistrzowskie niekoniecznie tylko w relacji z facetami, ale też właśnie w obrębie w ogóle kobiecych historii, co wydaje mi się no, dużą dojrzałością, bo wiesz, no, tak jak powiedziałam przedtem, bardzo łatwo było tutaj wpaść e, tak. w taki, wiesz, dydaktyzm typu, o, biedne kobiety i ci straszni faceci, nie? E, ale wiesz, no tutaj tak naprawdę i faceci gdzieś tam się wymykają stereotypowym wyobrażeniom. Dostajemy tego jednego o pana. Za Och, o facetach za chwilkę. Tak, tak, tak tylko tutaj dosłownie jedno zdanie. Wiesz, mhm. dostajemy tego jednego pana, który gdzieś tutaj pokazuje swoje jakieś tam uczucia, nie? Więc A, dobra, to jest dobra. wszystko bardzo takie nie, niejednoznaczne. Także no Kitty Green wie jaką historię chce opowiedzieć. To jest dla mnie bardzo znaczące. Um, wiesz, gdy oglądam film i mam takie przeświadczenie, że nie ma w tej historii przypadkowości, że wizja jest spójna i wizja ma do przekazania jakąś konkretną myśl. Także to w The Royal Hotel jest zrealizowane naprawdę dobrze. Ja się też zastanawiałam, bo czytając przeróżne recenzje tego filmu w różnych miejscach, to też bardzo często natrafiałam jednak na jakieś takie punktowanie całej tej historii jako trochę opowieści w kategoriach trochę, ta, takiej feministycznej prowokacji. Natomiast ja tego totalnie tak nie odczuwam. Bardziej skłaniałabym się jednak w kierunku stwierdzenia, że to w jaki sposób Kitty Green podchodzi do tematów siostrzeństwa i kobiecości w nieustającym zagrożeniu, bo tutaj mamy cały czas praktycznie to napięcie, zresztą sobie zaraz o, o tym porozmawiamy. Więc to wszystko jest jedna jednak świadomym, autorskim wyborem. Ona sobie doskonale zdaje sprawę z tego, jak widzowie będą się czuli w konkretnej sytuacji i próbuje takimi prostymi zagrywkami udowodnić nam, że się mylimy. I te, te, te, te bohaterki, które się pojawiają, te dziewczyny, które wcześniej tam pracowały, są naprawdę świetnym przykładem tego, jak na pierwszy rzut oka możemy kogoś skrzywdzić takim oczywistym to osądem. No, dokładnie Kitty, to. Kitty Green jest też perfekcyjna pod kątem stawania w kontrze do feminizmu, takiego szeroko rozumianego, bo ona z, umieściła w swoim filmie jedną kapitalną scenę, która po prostu rozwaliła mi mózg zupełnie. Kiedy dochodzimy już do jakichś takich trudniejszych sytuacji, jesteśmy w sekcji bez spoilerów, więc nie zdradzimy wam, co się dzieje, ale w pewnym momencie no, nasze bohaterki zaczynają się, Kłócić to za duże słowa, po prostu wymieniają opinie na temat tego, czy zostać w tym miejscu, czy jednak uciekać. I ta jedna z nich, Liv, ta dziewczyna, która jednak się zaadaptowała do sytuacji, jednak się przyzwyczaiła do tego, do tych realiów barowego życia, próbuje wytłumaczyć. Hanie, która jest niepewna i przestraszona, że: hej, jesteś kobietą, jesteś silna, dasz sobie radę, to tylko kilka tygodni, wytrzymamy, a potem pojedziemy daleko tak. i wszystko będzie dobrze. I co odpowiada wtedy Hanna? Wiesz co? Ja się boję to jest po prostu puste gadanie i nic mnie to nie obchodzi. Nie chcę nikomu nic udowadniać. Ja chcę po prostu się stąd wynieść, bo jestem przerażona. To jest dopiero odważna, yy, odważne postawienie sprawy i odważne mówienie o kobiecości, bo yy, wydaje mi się, że Kitty Green robi coś, co bardzo rzadko robią yy, też ko kobiece reżyserki, które czasami mają jednak taką tendencję do idealizowania trochę tego kobiecego spojrzenia na takiej zasadzie, trochę że my tak. jesteśmy jednak niezniszczalne nie? i ten feminizm po prostu ponad, ponad wszystko. Oczywiście takie historie też są potrzebne i prezentowanie, że kobiety, to, prezentują, że kobiety jednak odzyskują tę swoją sprawczość, um, mają siłę w dłoniach i mogą faktycznie dużo rzeczy znieść. Natomiast Kitty Green robi coś więcej, pokazuje, że um, prawdziwa, świadoma kobieta ma prawo do do obaw i ma prawo też stawać po stronie swojej oceny sytuacji. Bo coś, co jest perfekcyjne w tym filmie, to też takie zaburzenie, zaburzenie tego zagrożenia trochę. Bo z jednej strony my wiemy, że tam się dzieją złe rzeczy i my wiemy, że ci mężczyźni są skłonni skrzywdzić bohaterki. Ale wiele takich niepokojących scen odbywa się w ciągu nocy, a potem jak już emocje opadają, wszyscy trzeźwieją, nadchodzi ranek, słońce <laughs> świeci, tak. to nagle dochodzimy do takiego wniosku, że mech, a może to po prostu były jakieś tam żarty, tak a, a może po prostu za dużo wypili i ich poniosło, a co tam? No właśnie nie. Jeśli jesteśmy, tak jak Hanna mówi właśnie w tej scenie, jeśli odczuwamy dyskomfort w konkretnej sytuacji, to mówmy o tym i starajmy się ją rozwiązać na naszą korzyść. Kitty Green w wywiadach mówi zresztą też o tym, że coś, coś, co ją zafascynowało w tej opowieści, coś, co chciała zaprezentować, to właśnie nie taki tani, w cudzysłowie, feminizm, tylko po prostu to, że w pewnym momencie przychodzi ten kres, i musimy zawalczyć o siebie, to jest bardzo odważny głos. Tak, i przede wszystkim dojrzały, prawda? I rzeczywiście oh. mm, rzeczywiście stojący w kontrze do tej takiej figury e, girl boss, nie? Która tak. jest bardzo taka popularna, czy może była jeszcze parę lat temu popularna w takich mainstreamowych produkcjach, czyli mm, bohaterka jest niezniszczalna, bohaterka w ogóle... E, pokona każde zagrożenie i to, o czym mówisz, jest szalenie ważne w kontekście zrozumienia całej historii, bo y, rzeczywiście... Y Dostajemy bohaterki, czy może raczej bohaterkę, bo Liv żyje w swoim świecie i w ogóle czerpie z całej tej sytuacji od pewnego momentu na no niekrytą no, nie, nie przyjemność. Mhm. Natomiast Hanna nie zagłusza jakby swojego instynktu, nie? że no tak. nasza siła fizyczna to jedno, ale nasz, nasz instynkt, nasza świadomość zagrożenia, obserwacji, rzeczywistości, yy, też jest istotna. też jest Ale jakby, zobacz, uh -huh. Hanna też nie tłumaczy niczego kwestią kulturową, bo coś, co robi Liv bardzo często, tam jest też ta rozmowa, przy, kiedy w stosunku do bohaterek używane jest no, pe, pewne słowo, no to Liv tłumaczy, że no może, o, może tutaj to słowo znaczy coś innego, to jest wiesz, kwestia kulturowa. Nie? No, no nie, po prostu nie. To słowo nie. oznacza to, co znaczy. Po prostu facet jest hamem i tyle. <grym> Ale w ogóle ciekawa jest scena, w, jaki, w jakiej pada to określenie. Mm -hmm. Bo to rzeczywiście to może być tak, takim, no. wiesz, tak, to rzeczywiście może być zbyte takim non wzruszeniem ramion. A, przyszedł gościu, zobaczył nas po raz pierwszy, może to jakiś nerwus <grym> i w ogóle nie ma się co przejmować. nie? Taka reakcja też by była zrozumiała na to, co co się tam dzieje, prawda? No ale rzeczywiście, jedna z dziewczyn ma takie podejście, a druga, drugiej już się zapala ta lampka, nie? Że coś tu może być nie do końca właściwe i mhm. żarciki jedno, ale takie, jakby wiesz, instytucjonalne trochę stawianie, stawanie w kontrze do kobiet, to zupełnie inna sprawa, nie? Bo tutaj tak. e, rzeczywiście mamy do czynienia z różnego rodzaju e, zachowaniami właśnie z, tymi, e, z tym takim podgryzaniem, nie? E, z, te, z tymi takimi żarciochami podpitych gości, ale też z zachowaniem gości, którzy ewidentnie pokazują... E, że czują, się, czują swoją wyższość nad kobietami i którzy traktują te kobiety jako takie podrzędne istoty trochę, nie? że tak się posłużę takim mhm. bardzo melodramatycznym określeniem. Więc to też jest ciekawe obserwowanie tego typu zachowań i takie czajenie się, w którym momencie granica zostanie przekroczona. Tak I, I to jest kolejny taki kamyczek, który buduje nam tutaj taką atmosferę atmosferę bardzo ciężką, bardzo napiętą, no bo właśnie, mamy żarciki, bardziej lub mniej groźne, mamy totalne odosobnienie i tak naprawdę masz też taką świadomość, że dziewczyny nawet, gdy tam się udadzą na to piętro, gdzie mieszkają, no nie mają podstaw, aby czuć się bezpieczne, prawda? Więc no tutaj takie... Mm, wiesz, ta atmosfera zagrożenia tak naprawdę czyha ze wszystkich stron i to naprawdę buduje ci taką konstrukcję świata bardzo takiego opresyjnego, nie? Że tutaj mamy dziewczyny z, właśnie z tej cywilizacji zachodu, które muszą radzić sobie nie tylko z tymi facetami, ale też z światem bardzo nieprzyjaznym, który no jest pełen różnych zagrożeń wynikających właśnie z tego oddalenia od cywilizacji. Więc no, operowanie przestrzenią jest tutaj y, naprawdę na wysokim poziomie. No dobrze, to zatrzymajmy się dłużej w tym miejscu i porozmawiajmy sobie o technikach budowania napięcia, jakie stosuje Kitty Green i y, y, y, o y, pewnego rodzaju przynale o, o przynależności gatunkowej The Royal Hotel. Zanim poopowiadamy o mężczyznach i o tych wszystkich złych sytuacjach, to takie te. Trochę rozluźnienie, po, po, po, porozmawiajmy o, o technikaliach. Ja Trochę się zaskoczyłam, jak zaczęłam oglądać ten film, i y, y, y, obserwować, w jaki sposób y, te gatunki, które Kitty Green y, y, używa, żeby opowiedzieć tę historię, jak one zaczynają stopniowo robić się coraz bardziej cięższe i mroczniejsze. Ja tak trochę się z Tobą nie zgodziłam y, początkowo, kiedy wspomniałaś o tym, że tam ta pierwsza część filmu jest taka trochę, ciochy, i co tam, ale właściwie y, na dobrą sprawę, jakby się przyjrzeć temu to jest faktycznie trochę komedia podróżnicza. I niektóre dachyka. sytuacje, które do dostajemy na początku, to istotnie mogą być tożsame z, ze startem filmu reprezentującym ten, ten konkretny gatunek. A potem idziemy już bardziej, idziemy mocniej w kierunku thrillera psychologicznego, jakiegoś... survivalu trochę, trochę, nie? Surwiwalowego horroru może trochę, docierając w takie miejsce, które jest kojarzone mocno z kinem Zemsty, Sama Kitty Green w jednym z wywiadów powiedziała coś, co wydało mi się szalenie w ogóle ciekawe, że dla niej osobiście pewnego rodzaju rozczarowanie widzów tym, że w The Royal Hotel nie otrzymujemy żadnej sceny przemocy seksualnej jest w ogóle sytuacją nie do przyjęcia, bo wydaje jej się, że to byłoby pójście na taką jak największą scenariopisarską skrótowość, bo to jest właśnie coś, czego widz oczekuje. Kiedy oglądamy tego typu filmy i mamy historię, no dwie dziewczyny trafiają w miejsce, którego nie znają, są atrakcyjne, młode, no to aż proszą się o, o kłopoty. No właśnie, a Kitty Green jednak ogrywa niektóre sytuacje w trochę inny sposób. Prezentując owszem, eskalację niektórych zachowań, ale nie bazując na takiej przemocy wprost, którą dostajemy dopiero w momencie no, tego trzeciego finałowego aktu, kiedy już no, pointujemy już zamykamy mhm. całą historię. Zresztą to, że w, w tym wstępie, w którym rozmawiałyśmy trochę o kinie australijskim, to te horrory na odludziu, mhm. to te. Też trochę jednak mm, sugerują, że ta historia powinna pójść w zupełnie innym kierunku, co nie? To prawda. W ogóle... To jest też taki niewygodny, niewygodna ocena nas samych, że właśnie my się spodziewamy takiej rzeczy, nie? że mm -hmm. tutaj będzie ta przemoc seksualna. Powiem ci, że ja miałam dokładnie, że złapałam się na dokładnie czymś takim, oglądając ten fantastyczny miniserial Mogę Cię Zniszczyć na HBO, który no świetnie rozprawia się z traumą i w w tym serialu pojawia się w jednym odcinku taka m, sekwencja, w której bohaterka z y, dwoma przygodnymi facetami idzie y, gdzieś tam na, na swój, do swojego noclegu, bo dzieje się to na wyjeździe. Y, I wiesz, i dostajemy jakby scenę, wiesz, tam trójkąta miłosnego, mówiąc tak. Bardzo opisowo, nie? I, I wiesz co, ja złapałam się w tej scenie na takim myśleniu, kurde, oni na pewno ją zgwałcą, oni na pewno ją zgwałcą i w ogóle co ta dziewczyna sobie wyobraża, nie? Że y, bierze dwóch przypadkowych gości do siebie na chatę i tu na pewno dojdzie do czegoś złego. I co dostaję w serialu? W ogóle coś zupełnie odwrotnego od tego, czego ja oczekiwałam, co ja sobie niejako wdrukowałam w swoje oczekiwania. I straszny jest moment, gdy łapiesz się na czymś takim, bo dostrzegasz, że pewne wyobrażenia o tym, jak kobiety będą potraktowane masz już tak wdrukowane, tak, zupełnie jest. nieświadomie w to, jak wyobrażasz sobie kobietę jako bohaterkę w konkretnej sytuacji. I tutaj mm -hmm. też mamy takie poczucie, jak ja miałam właśnie w tamtym serialu, czyli no, sprośne żarty od samego początku, to, to graffiti, o którym wspomniałaś, w ogóle jakieś takie seksualne żarty, niejako sprawiają, że ty oczekujesz już najgorszego, że granica w pewnym momencie zostanie no, już przekroczona na Amen. I, i będą dziać się rzeczy. nie? Ale no, Kitty Green nie idzie w tą stronę, co jest fantastycznym zabiegiem. Tym bardziej, że no, tutaj wiele scen nas właśnie podprowadza niejako pod oczekiwanie na, na taką przemoc. Mhm. prawda? No, mężczyźni też w pewnym momencie dostają się na to piętro, gdzie y, dziewczyny y, śpią. No a właśnie, przypomnijmy, że ich poprzedniczki y, były ich totalnym przeciwieństwem, czyli no, wyzwolone dziewczyny, które na pewno czerpały wiele cielesnych przyjemności z pracowania w takiej lokalizacji, więc ci faceci niejako wychodzili z założenia, że to jest coś, do czego mają prawo, nie? Że, że, że kolejne dziewczyny też mają się na to zgodzić. Więc zdecydowanie jest tak, że, że, że tutaj w, tak w podtekstach możesz oczekiwać takiej sceny, no tym bardziej, że tak jak mówimy od samego początku na ten temat dużo, no tutaj dostajemy taki bardzo, bardzo mocno e, samczy świat, e, mm. takiej twardej, szorstkiej męskości, e, że no, w zasadzie m, spodziewasz się najgorszego, dlatego tym bardziej fascynujące jest to, w jakim kierunku idzie tutaj wiele relacji i w ogóle wiele scen, bo wiesz, często jest tak, że ktoś może ci się wydawać niegroźny, a no, dopuszcza się <grym> równie hamskich odzywek, jak, jak reszta facetów, więc to jest taki efekt trochę takiej, trochę takich kostek domina, nie? Że jedno takie beznadziejne zachowanie popycha za sobą kolejne i tak naprawdę ta przemoc trochę się sama nakręca, więc no zdecydowanie Kitty Green pogrywa z naszymi oczekiwaniami, co jest szalenie ciekawe w obserwowaniu właśnie w takim bardzo hermetycznym środowisku, zupełnie odciętym od świata, co zresztą jest no typowe dla właśnie kina australijskiego, które całe w sobie jest odcięte od świata. Ja się rzeczywiście złapałam również na podobnych przemyśleniach co twoje pod tym kątem, że mamy jednak bardzo mocno wdrukowane, wkodowane jakieś tam schematy gatunków, które po prostu dopowiadają ci automatycznie. Nawet nie, nie zastanawiałam się szczególnie podczas seansu nad nad tymi sprawami, że mamy tu to, to po prostu jakąś taką opowieść gdzieś na odludziu, są te wszystkie gigantyczne węże, yy, jakieś faktycznie opuszczone krajobrazy, ci faceci, którzy tam w niektórych momentach to po prostu snują się jak jakieś takie bezwładne zombie i yy, że to wszystko stopniowo doprowadza, doprowadza mnie do konkluzji, że no to w takim filmie wydarzy się to czy tamto. Kitty Green nam niektórych rzeczy nie ułatwia, bo też stosuje bardzo fajne zabawy kadrowaniem niektórych, niektórych scen. To w jaki sposób wykorzystuje przestrzeń, ale nie mówię już teraz o naturze, tylko mówię w ogóle o samym tym barze, o samym, samej tej lokacji de, de, de, tego tytułowego The Royal Hotel. To jest bardzo takie stymulujące obserwować bohaterki w takiej szalenie Klaustrofobicznej przestrzeni, kiedy one często są prezentowane po tej słabszej stronie barykady, nie? One bardzo często są przy tym barze, i patrząc na te sceny, widzimy, jaka malutka odległość dzieli je od tych facetów po drugiej stronie, nie? I to jest naprawdę bardzo, bardzo przerażające, jak sobie człowiek uświadomi, że właściwie gdyby ci mężczyźni chcieli je zaatakować, no to nic ich nie, nie powstrzyma. One też są, Hannah i Lee, są też bardzo drobnymi dziewczynami, więc jakby taki tłum facetów po prostu na nie naparł, no to generalnie nie miałyby szans. I to, że te sceny bardzo często są, no budowane w ten sposób, że najpierw otrzymujemy jakieś tam zbliżenia na twarze bohaterek, a potem dostajemy szerszy plan i widzimy po prostu, że naprzeciwko tak. niej jest tam pięciu chłopa, już po, Postawni po, po, po, po postawnych wielkich facetów, bo oni rzeczywiście no, no, no, no, są, są konkretni. Przed nimi gdzieś tam się jeszcze walają te, te, te puste butelki, czy tam puszki po, po alkoholu, więc no tu jest naprawdę zagrożenie praktycznie non stop. A jeszcze ja się bardzo cieszę, że my omawiamy ten film i że ten film w ogóle się pojawił w Polsce po, po, po tej naszej przygodzie z kinem Rape and Revenge, bo sama obecność innych kobiet w tym filmie, też wydaje mi się bardzo fajnym elementem budującym napięcie, bo z jednej strony mamy te wspomniane już wcześniej dziewczyny, które pracuje, pracowały przed naszymi bohaterkami w tym, w tym barze i one nie nawiązują z Haną i Liv praktycznie żadnych relacji. Mhm. Nie ma tam żadnej takiej sceny, żeby one rozmawiały, żeby próbowały, no nie wiem, opowiedzieć, jak się sprawy mają, że hej, jesteście nowe, no to musicie uważać na to, czy tamto. Albo na przykład chcecie więcej zarobić, no to, przepraszam, wulgarne określenie, pokazujcie cycki, no to dostaniecie, nie? Na przykład tak nabywajcie piwo w wydekoltowanej bluzce, no to te napiwki będą wyższe, nie? nie ma takiej sytuacji żadnej. Te dziewczyny w pewnym momencie te, jakby je no, sam diabeł gonił. Wsiadają do samochodu i odjeżdżają po prostu kurz, tumany kurzu się za nimi unoszą, nie? Więc z jednej tak. strony tutaj mamy y, też to, że no, one przed czymś jednak zwiewają, nie? To czegoś im nie powiedziały, a teoretycznie, skoro no, dziewczyny, koleżanki, no to no, gdzieś tam ta więź być może powinna się wytworzyć. To jest jedna strona. Druga kwestia, to, że bohaterki są rekrutowane przez kobietę. No to już wcześniej tam trochę o tym wspomniałam, nie będziemy tutaj tego wątku powtarzały. Aha. No i po trzecie, kto je odbiera? Kto, kto się pojawia jako pierwszy i kto daje takie złudne też poczucie, e, na tej jakiejś takiej bezpieczeństwa albo jakiej, jakiegoś takiego wątku matrony trochę jakiejś takiej osoby, która może się nami zaopiekuje. Karol, rdzenna mieszkanka, już o której trochę Marta na początku audycji wspomniałaś. Ona też no z jednej strony jest kobiecą bohaterką, ale też wydaje się strasznie niepokojąca i strasznie oschła w tych relacjach z dziewczynami, no bo teoretycznie jak... Przyjeżdża ktoś do ciebie pracować i jesteś no, współwłaścicielką baru, no to oprowadzasz, opowiadasz. A ona mhm. używa takich no, krótkich zdań, jakiś monosylab po prostu. Tam je kieruje konkretnie jakimiś po prostu żołnierskimi tutaj zdaniami. Idźcie tam, zróbcie to. Bardzo się poczułam taka tak, tak swoje już na samym, na samym początku, poprzez to, jak jak właśnie Karol wchodzi na scenę i, i, i jaką, jaką kobietą się wydaje. Znaczy, tłumaczę to sobie oczywiście w takich kategoriach, że Karol funkcjonuje tam na co dzień, więc w, w, w takim konkretnym toksycznym środowisku okazanie słabości, no to może być też do pewnego stopnia katalizatorem pewnego rodzaju przemocy, nie? I że ona jest zahartowana, jest twarda i radzi sobie w taki sposób, ale no ten jej wizerunek też jest z takim elementem budującym napięcie. Wiesz co, ja chyba jej nie odebrałam w taki sposób, jako jakieś źródło potencjalnego zagrożenia, czy, czy niepokoju. Raczej właśnie y, poszłam w tym kierunku, o którym wspominasz, czyli y, jestem kobietą w takim miejscu, więc y, niejako no, muszę się dostosować do tego, jak to życie wygląda, a życie y, w wiesz, przestrzeni outbacku y, potrafi Zarżnąć wszelką emocjonalność. Hmm. Jest to życie oparte na bardzo fizycznej pracy, w której nie ma miejsca na sentymenty, więc no niejako. Ona nie... jest często zresztą prezentowana, wykonując jakieś tam fizyczne czynności, Doku bo dokładnie robię tak. coś tam, wyciągnie upitego faceta, z zaprowadza tak. do przyczepy. Nie? Więc to ciężka fizyczna praca. Tak jest. Teraz, a dwa. To jest też to, o czym yy, wspomniałam na początku, czyli kwestia właśnie tego podziału Australii na Australię białą i rdzenną. Wydaje mi się, że nie bez powodu Kitty Green obsadziła w, w tej roli właśnie rdzenną Australijkę, więc niejako tutaj też możemy domniemywać, że ta jej osłość trochę wynika też z tego, że no, system... Nie dość, że jest kulawy sam w sobie, to jeszcze ona jako rdzena Australijka jest też traktowana nawet gorzej, bo wiesz, w pewnym to momencie... To jest kobieta niewidzialna. Tak jest. W pewnym momencie pojawia się wątek y, jakiegoś tam mężczyzny y, z jej rodziny, mm -hmm, który, mm. o którym dowiadujemy się, że y, od jakiegoś czasu nie dostaje w ogóle pieniędzy za swoją pracę, bo y, wiesz, no, rdzenni Australijczycy byli traktowani nie wiem, jak, jak podludzie, jak w ogóle ludzie gorszej kategorii, więc... Ale ona też tak jest traktowana, ta scena tak, z wątkiem do... na przykład, nie? Tak, no jakby dokładnie po prostu tak. była zredukowana tylko do tych swoich zadań, które ma wykonać i nic więcej nas nie interesuje, nie? Tak jest, więc no ma... Podwójnie przerąbane, nie dość, że jest kobietą, to jest jeszcze rdzenną kobietą, więc no już w ogóle ciężko tutaj wymagać, żeby nie wiem, świat w jakikolwiek sposób ją doceniał. Dlatego no, piękne jest to, co z tą postacią robi Kitty Green na przestrzeni akcji. I jak, jak pięknie daje jej szansę odzyskać właśnie sprawczość trochę w tej historii. To nie jest jakiś, jakiś taki bardzo efektowny wybuch charakteru, czy, czy, czy w ogóle efektowny rozwój, prawda? Ale na mm -hmm. tyle, na ile jej sytuacja pozwala, na tyle potrafi y, zmienić rzeczywistość, która ją otacza. Więc mm -hmm. no, to też jest dowód na takie bardzo dojrzałe pisanie i też na taką y, świadomość y, narodowej tożsamości y, Wiesz, o której mówiły, mówiłyśmy na początku. Więc tak, z jednej strony opowieść jest bardzo uniwersalna w wielu względach, ale z drugiej jest też no, bardzo bardzo mocno zaczepiona właśnie z tym um, australijskim rdzeniem kulturowym. No mhm. i to w ogóle będzie też szalenie ważne w kolejnych filmach, które gdzieś tutaj w tym naszym wakacyjnym cyklu będziemy omawiać. E, bo wiesz, można się śmiać um, z tego bardzo takiego utartego motywu Kobieta natura, mężczyzna technologia, ale akurat w kinie australijskim on jest bardzo żywy, bardzo mocno zaznaczony, a przy tym zaznaczony w bardzo ciekawy sposób, bardzo niejednoznaczny, więc no, ja jestem totalnie zafascynowana tym, co nas czeka w kolejnych odcinkach, także wyczekujcie i... To co nas czeka w kolejnych odcinkach też jest bardzo y, fajnie zaznaczone właśnie w The Royal Hotel, więc fantastycznie, że ten film trafia do kin, bo był dla nas rzeczywiście inspiracją, żeby się y, za ten temat zabrać, y, więc już tak podsumowując y, ten wątek, bo oczywiście milion dygresji jak to zwykle my. Wydaje mi się, że no, postać właśnie tej bohaterki jest trochę takim przypomnieniem, jak bardzo kobieta może zostać stłamszona w momencie, kiedy musi jakby dorównać, czy... czy, czy może nie tyle dorównać, co no, w ogóle pokazać, że, że, że jest warta, że jej praca ma znaczenie, że nie jest tylko właśnie tą niewidzialną pracowniczką, na którą nikt nie zwraca uwagi, więc no... Trochę okrutny, okrutny, wniosek, no ale rzeczywiście no, świat Outbacku jest, jest okrutny i bardzo mocno zmienia ludzi. Zmienia ludzi, ale też jest utożsamiony bardzo mocno z tym męskim pierwiastkiem, więc no przejdźmy teraz do męskich typów zachowań i do społecznego przyzwolenia i porozmawiajmy trochę o mężczyznach od Royal Hotel. Porozmawiajmy o męskich mikroagresjach. Marta, hmm. Nie wiem, czy ty też miałaś takie odczucie, bo tak wcześniej tam padło z twoich ust takie stwierdzenie, że Kitty Green portretując swoich bohaterów nie stosuje pewnego rodzaju skrótowości i schematyczności. Ja jednak... Trochę nie będę się zgadzała z tym stwierdzeniem. Mhm. Przede wszystkim muszę pochwalić reżyserkę i autorkę scenariusza za to, że zastosowała taki fajny myk od ogółu do szczegółu. I to w portretowaniu mężczyzn, myślę, jest bardzo ważnym elementem, bo na początku dostajemy właśnie jakąś taką ogromną masę facetów, którzy przychodzą do tego baru, jest ich po prostu tłum, jest ich masa i z tej ogromnej masy stopniowo zaczynają wychodzić na przedszereg przed konkretni panowie, konkretni bohaterowie, którzy są też skastingowani po prostu fenomenalnie. To jacy aktorzy występują w tym filmie i jak doskonale są dopasowani do, do kreowanych postaci, no to jest po prostu mistrzostwo świata tutaj. Ale ja jednak, jednak trochę czuję, że Kitty Green tutaj gra jakimiś takimi schematycznymi trochę, trochę kartami i że ci męscy bohaterowie to są jednak odrobinkę zredukowani do pewnych stereotypów. No bo taka postać na przykład y, wspomnianego Lowellasa <grym> Mati, tak, y, w którego rolę wciera się Toby Wallace, znany między innymi z filmu Baby Thief. cudowny to był. Ja tak, oh, tak. uwielbiam, uwielbiam <grym> ten film i jest tam no cudny, cudny. Tutaj też jest niezły, jako taki właśnie śliski y, typek, y, przystojny młody facet, robi takie, no nie wiem, sympatyczne trochę wrażenie, stara się, no, uderza tam do, do, do, do Hany w taki delikatny sposób, trochę małymi kroczkami, ale jednak po alkoholu nieco mu odbija, te hamulce puszczają, no ale potem przeprasza, śpi w samochodzie i jest git już, nie? Już mu, już mu wybaczamy. Spośród klientów The Royal Hotel też jest postać o imieniu która, który to bohater jest uprzejmy, ale zaborczy. Wychodzi z takiego założenia, że jeśli będzie siedział przy barze wystarczająco długo, no to zdobędzie kobietę. Jest takim trochę potworem. Takim facetem budzącym niepokój z powodu swojej fizjonomii, jakichś tam ran na twarzy, które ma. No ale w głębi serca wydaje się być gdzieś tam romantykiem. Jest też no, ten taki najbardziej niepokojący już od pierwszego, od pierwszego wejrzenia, Doli, który okazuje się po prostu szwirem, no, psychopatą. Psychopatą po prostu jakich jak mało, i takim też lokalnym prowokatorem i to prowokatorem, który nie uznaje sprzeciwu. Jest tam jedna taka naprawdę kapitalna scena, kiedy usiłuje, sobie szczególnie wziął Hanę na celownik, szczególnie mu przypasowała tą swoją osobowością i tym, że nie daje się właśnie sprowokować. Jest tam taka, taka scena, jednak kiedy Doli płaci za otrzymany alkohol, rzucając bohaterkę monetami. Nie? Więc tak to trochę jest takie skrajne upokorzenie. Jest kurde. już to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo upokarzające. Nie? Jest w tym filmie i w tych obrazach męskich jest naprawdę bardzo dużo takiej frustracji, jakiś taki takich kompleksów i ci faceci też wydają się takimi bohaterami, którzy z jednej strony starają się sobie nawzajem zaimponować, kiedy są w tłumie, a z drugiej strony ta kobieca uwaga i zdobywanie tego przysłowiowego, świeżego mięska być może stanowić będzie o tym, o tej ich wartości, nie, jak, jak się uda. Jestem pewna, że oni przyjmowali zakłady, który pierwszy zaciągnie dziewczynę do łóżka. I, Dokładnie. I, I to na pewno tak wyglądało, że tam były obstawiane dość wysokie stawki, jestem o tym przekonana. Nie? No a to ci twardzi, fa, twardzi faceci, mhm. no, oczywiście można ich usprawiedliwiać i ja to też trochę zrobię. Całe to środowisko górników, no to wiadomo, twardzi mężczyźni, ta lokalizacja górnicza, to pustkowie, izolacja, więc to, ta samotność i zmęczenie które też dają, sobie, dają o sobie znać. Ale czy to jest wytłumaczenie na wszystko? No właśnie, właśnie, dlatego ja ich usprawiedliwiać nie będę. Mm -hmm. <laughs> Ale y, rzeczywiście wiele ich zachowań może wynikać z pewnych konkretnych faktów. W ogóle tak. tutaj też y, małe y, PS, no, jeżeli chodzi o postać Doliego. Y, aktor, który w niego się wciela, czyli Daniel Henshal, to w ogóle taki etatowy psychopata, australiskiego kina w Babaduku, ale na mnie chyba najbardziej takie piorunujące wrażenie zrobił w Snowtown, czyli mm -hmm, takim mm -hmm. och, przestrasznym o przestrasznym filmie, opartym na prawdziwej historii właśnie morderstw, które wydarzyły się w Australii. Tutaj nie będę opowiadać o tym filmie, bo jego siłą jest właśnie efekt zaskoczenia, mm -hmm. ale no, Daniel jest tam fenomenalny, gra takiego Psychopatę, trochę niemalże e, białym kołnierzyku, czyli on się uśmiecha, on jest grzeczny, on jest taki elokwentny, ale wiesz, że za tą elokwencją e, skrywa się no, naprawdę makabryczna manipulacja, Osoby, A tutaj które... też taki, trochę, też tak taki jest. trochę jest. Wydaje się być jakimś takim myśliwym, przyczajonym i cierpliwym. Nie? No, tak, kurczę. tak. Coś ma w spojrzeniu niepokojące Okropnie. Wiesz co, ja w ogóle cały czas miałam z tyłu głowy oglądając The Royal Hotel, że to jest ten typ mm -hmm. ze Snowtown. Więc on na mm -hmm. pewno będzie tym najgorszym. E, jeżeli <laughs> chodzi był. o e, ogólnie taki obraz mężczyzn, no to jasne, nie da się tutaj oddzielić go od jakichś tam stereotypowych mm -hmm. wyobrażeń. Oczywiście tutaj nie będę się jakby z tym spierać, bo, bo to jest. To widać. Mhm. Tak, ale wydaje mi się, że te stereotypy właśnie trochę wynikają z tego, o czym już ty wspomniałaś. Mianowicie ci faceci często zachowują się w taki, a nie inny sposób, yy, będąc niejako nakręcani przez własne towarzystwo. No, widać mm -hmm. to szczególnie w postaci Torstena, no w ogóle takiego wioskowego głupka trochę, który pojawia się na początku właśnie na tym statku wycieczkowym, gdzie tam no, podrywa Hanna i tak dalej i on potem pojawia się w The Royal Hotel i teoretycznie jest nam przedstawiany jako ten, ten fajny, ten miły, ale z czasem okazuje się, że on chłonąc tą atmosferę miejsca no też okazuje się bucem, prawda? I, I wiesz, w ogóle najciekawsza wydawała mi się postać właśnie tego Tifa nieszczęsnego, mm -hmm. bo dostrzega w nim jakieś takie zalążki uczuciowości, które są właśnie tłamszone przez tak, ten twardy tak, świat. Tak. Czyli wiesz, on teoretycznie chciałby być tym uczuciowym facetem, ale tak trochę sam szostko, siebie nie? Cenzuruje, tak nie? Tak jest. Tak, że, że wiesz, jestem w takim środowisku, więc nie mogę być aż tak uczuciowy, jakbym chciał. I, I taka wewnętrzna cenzura jest widoczna wśród tych facetów. No bo Mati teoretycznie też czasami w taki sposób się zachowuje, że, że, że trochę jest właśnie tym takim um, niegroźnym um, Lovelasem podrywaczem. Nie ale... dojrzały polek śpiewa piosenki Dokładnie Kylie Minogue tak. w samochodzie. Tak, jest. <głos> tak, towar eksportowy Australijczyków. To jest... um, więc wiesz, teoretycznie właśnie niegroźny głupek, ale momentami chłonąc to, to toksyczne środowisko, też ma właśnie takie bardzo dziwne, niepokojące zachowania. Mm -hmm. Więc teoretycznie wiele tutaj wynika z pewnych stereotypowych wyobrażeń yy, na temat właśnie takiej toksycznej męskości. Ale powiem ci, że ja nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że reżyserka jednak... Yy, Wychodzi z takiego założenia, że patriarchat musi się wywalić na swój głupi ryj, za przeproszeniem, zarówno <tak dla jest. kobiet, jak i dla mężczyzn, bo zarówno my, jak i mężczyźni z upadku patriarchatu skorzystamy. Właśnie z tego względu, że ta taka patriarchalna męskość, taka mocno toksyczna męskość, też wpływa na to, że faceci wiesz, wypracowują w sobie jakieś takie niefajne schematy zachowań. Dlatego właśnie na początku powiedziałam, że, że, że ta pierwsza faza filmu wydawała mi się takim nie, być taką trochę niegroźną zaczepką w stosunku do bohaterek. jasne, to było. Hmm. Wciąż, wciąż niewygodne, wciąż te żarty były e, oparte na, na takich seksualnych podtekstach, ale tak. teoretycznie mogłaś sobie powiedzieć to, co często kobiety sobie mówią w prawdziwym życiu. E, chłopcy tak mają, czy nie wiem, e, typowe chłopskie gadanie, nie? I... i w teorii mogłaś się w tym momencie jeszcze nie czuć aż tak bardzo zagrożona, jak czuła się wraz z kolejnymi minutami, szczególnie w tym momencie, gdy pojawia się ten zakonserwowany wąż w tym olbrzymim słoju, co jest w ogóle Straszny jakimś takim... O, Coś przerażającego. To jest przerażające i już po prostu wiesz, że, że lepiej to już było. Więc no, rzeczywiście tutaj się dzieje dużo, dużo takich ciekawych rzeczy w kontekście od portretowania męskości, bo rzeczywiście mamy tutaj tego doliego, czyli tego samca Alfa, który mm -hmm. niejako właśnie mm -hmm. prowokuje różne zachowania, bo, bo faceci starają się mu dorównać y, w tej męskości, prawda? Więc y, tego typu zachowania też niejako prowokują właśnie kolejne te żarty y, w stosunku y, do dziewczyn. No, także jest gorąco i z każdą minutą jest goręcej. Znaczy to też bierze się na pewno z tego, że jest pewnego rodzaju jakieś taki takie społeczne przyzwolenie, które pozwala mężczyznom zachowywać się w ten sposób. Oni mają jakiś rodzaj uprawnienia i, i, i, i mogą tak postępować, bo wcześniej nie pojawił się nikt, kto zwróciłby uwagę, że no jednak niektóre sytuacje nie przystoją. To, to, to jest też bardzo wyraziste w, sto, w kontekście bohatera Tif. Jeszcze na chwileczkę się przy nim zatrzymam, bo wydaje mi się, że on jest faktycznie takim ciekawym przykładem postaci gdzieś na granicy, bo z jednej strony podświadomie wydaje się odczuwać, że pewne zachowania są... Odpowiednie, a inne nie, ale jednak nie ma tych dobrych wzorców. Nie? Gdy, gdy, czy w, w takim tak. środowisku nie pojawił się ktoś, kto by nauczył mm, dobrego sposobu postępowania, a co jest jeszcze też ciekawe, bo my powiedzieliśmy na razie o tych klientach bal, baru, ale tutaj trzeba również przyjrzeć się jeszcze jednemu męskiemu bohaterowi całe tak, tej opowieści. Tak to ja tylko, ty, tylko jeszcze tak. dopowiem, zanim przejdziemy do niego. Tak tutaj też warto zauważyć, że Tiff w wielu momentach jest wręcz wyśmiewany za swoje zachowanie. Tak jest. Jest takim obiektem żarcików, że o, ty już wybiegasz myślami w jakieś tam <grym> nie wiadomo co, a tu wszystko jest szorstkie, relacje są takie, wiesz, ostre, a nie jakieś tam bujanie w chmurach, więc rzeczywiście nie ma wzorców, a co więcej, jego jakieś takie próby wyjścia poza te szkodliwe schematy, Wiesz, spotykają się z taką, a nie inną reakcją, więc no trudno, żeby jakby poza te schematy wyjść, prawda? Z drugiej strony finał tej postaci też jest szalenie ciekawy, bo wydawać by się mogło, że to jest dobre zachowanie, ale jednak uargumentowane złym sposobem myślenia, nie? więc to, to, to, to jest też wszystko po prostu niesamowicie tutaj zarysowane, ale w szczególnie ciekawą postacią pod kątem obiektu obrazowania jakiegoś takiego bohatera trochę przegranego. To wydaje mi się właściciel całego tego przybytku, tak. w którego rolę wciera się Hugo Weaving. No, ten, tego nazwiska nie trzeba komu <głos> przedstawiać. Wszyscy doskonale wiecie, kto to taki. I on też jest owiany taką niesamowitą tajemnicą. Fascynujący wydawał mi się ten bohater, bo wydawać by się mogło, że ten przybytek, The Royal Hotel, jest takim miejscem, odziedziczony właśnie przez, przez na, na naszego bohatera. I to była też chyba taka miejscówka o nieco wyższym standardzie. To wszystko zaczęło upadać pod rządami tej postaci. I ja wielokrotnie zastanawiałam się też nad tym, co go doprowadziło do, do upadku. że tam wylądował w ogóle, nie? Znaczy to, to, to, że tam wylądował, to być może ma związek faktycznie z tym, że no, po prostu po prostu musiał przejąć ten przybytek, ale być może nie, nie miał jakiegoś takiego wyjątkowego zmysłu związanego z zarządzaniem, interesem, no bo przecież doprowadził do długów i jakoś tak przestał się w, w niektórych momentach starać i stał się takim po prostu facetem, jakiego obserwujemy, czyli no gdzieś tam nadużywa alkoholu. Źle traktuje Karol. Ta, ta, ta jego relacja z Karol jest w ogóle też szalenie ciekawa, bo oni wydają się być taką parą, która być może kiedyś się kochała, a teraz nagle popadli przez te ostatnie lata w jakieś takie złe schematy zachowań, które kultywują no bo nic innego nie W ogóle są zgorzkniali nie? trochę, nie? Zgorzkniali swoim własnym towarzystwem, zgorzkniali mm -hmm. całą tą sytuacją. Billy, oczywiście, zapomniałam imienia. Właściciel The Royal Hotel ma na imię Billy. To tak tak, tylko, tak no, jest. Mówię bohater, bohater, ale zasługuje na to, żeby <śmiech> przywołać jego imię. <śmiech> tak, no to jest ciekawa postać i też fajnie się obserwuje jego interakcje z takimi poszczególnymi no tutaj bohaterami tego dramatu, prawda? Zarówno z tymi mężczyznami, którymi próbuje niejako na których niejako próbuje wywrzeć jakieś wrażenie typu, wiesz, że on tu rządzi, więc mają go słuchać. Hmm. Niekoniecznie mu się to udaje. Nie stać go na to, żeby zabronić tak. przychodzenia do baru, no bo jeden klient mniej, no to jednak gdzieś tam do pewnego stopnia mniejszy utarg, a jednak zależy nam na tym, żeby zarobić. Tak no? jest. Jego relacja z Karol też jest w sumie niejednoznaczna, bo z jednej z jednej strony właśnie traktuję ją jako tą podrzędną mu pracownicę, że jesteś kobietą, to masz te, a te, nie wiem, mam wobec ciebie te, te oczekiwania. A z drugiej strony, no właśnie, nie można się oprzeć wrażeniu, że jest tutaj między nimi jakaś wspólna przeszłość, wspólna historia, yy, która no tutaj bardzo mocno wybrzmiewa na takich... Yy niedopowiedzeniach, czy, czy, czy nawet na sposobie, w jaki oni na siebie patrzą. Także no, mm -hmm, tutaj mm -hmm. wiele, wiele wisi w powietrzu i wpływa na to, jak ci bohaterowie zachowują się wobec siebie. I fajne jest to, że te rzeczy nie są wyrażone wprost, że tutaj możesz sobie dopowiadać, dopisywać. Dlatego no sam finał tych relacji i, i wiesz, ten Billy, który no jest już taki całkowicie przegrany, jest czymś naprawdę ciekawym, czego bądź ci, chyba się nie spodziewałam, gdy zaczynałam oglądać ten film. Tak, no bo jego jest tak bardzo łatwo nienawidzić, nie? bo on po prostu tworzy od samego początku jakąś taką, buduje wokół siebie taką aurę tego, że jest po prostu wrednym hamem, paskudnym oszustem. Ja się nawet bardzo zaskoczyłam tym, że zaczęłam się zastanawiać nad tym, jaka tajemnica za tym wszystkim stoi. Bo zarówno w tych osobach, które pojawiają się jako klienci The Royal Hotel, to też tak myślałam, skąd oni się w ogóle wzięli i jakie mają relacje. To z jednej strony, a z drugiej strony nasze bohaterki, czyli Hanna i Liv, również są nie do końca określone pod tym kątem, dlaczego wyruszyły w podróż na przykład, zastanawiałam się. Czy jest coś takiego, przed czym uciekają? Dlaczego wybierają akurat te takie najdalsze, najbardziej oddalone lokalizacje? Tak jakby chciały po prostu na siłę oddzielić się od, od tego, co zostawiły za sobą. Nie? To wszystko jest bardzo bardzo ciekawe i sprawdza się też z powodu doskonałej gry aktorskiej, bo opowiadaliśmy tutaj trochę o facetach, ale jeszcze nie powiedziałyśmy, kto gra głównie na kobiece role w tym filmie. No to kogo byś wyróżniła, którą bohaterkę lubisz bardziej? Marta. To z Orany. Kurde, one są tak różne, że chyba nie umiem zdecydować która podobała mi się bardziej, ale chyba ciekawiej pisana jest mimo wszystko Hanna. Chyba e, najbliżej mi było do jej emocji. Ja też po pierwszej nocy w takim Zmiana miejscu zbiałabym. I, I w ogóle zabierzcie mnie stamtąd. E, Hanna czuje się bardzo szybko przebodźcowana tym wszystkim. E, mm. Zmęczona. Nie ma siły w ogóle robić tej, tej przysłowie dobrej miny do złej gry. Ale z drugiej strony jest w niej też jakaś taka wewnętrzna siła, mm -hmm. takie podejście na zasadzie ja wam pokażę, że jestem w stanie znieść wasze głupie docinki. I też fajne w niej jest to, że ona bardzo, bardzo sprawnie kontroluje swoje emocje. Zresztą no, na tak. tym kontrolowaniu opiera się ten przydomek, który tam mężczyźni jej dają, mm -hmm. który generalnie no, wyśmiewa tą jej taką spiętość. Nie? Tak. Dlatego właśnie przedtem użyłam tego określenia, że Hanna jest tu taką tight bitch, która w ogóle mm -hmm. nie zna się na żartach, którą obrażają wszystkie seksistowskie komentarze, czyli najgorsza w ogóle na Świecie, nie? Tak. Więc to jest w niej fascynujące, że z jednej strony jest bardziej emocjonalna, z jednej strony bardziej jakby działa na nią to miejsce w taki negatywny sposób, ale z drugiej, no też umie się z tą sytuacją zmierzyć i umie też tym facetom pokazać, że, mm. że ona jest w stanie tam pracować o, i gadać zdrów, nie? Więc, więc to jest coś, coś naprawdę niesamowitego. No ale właśnie, te dziewczyny wydaje mi się, że najlepiej chyba działają e, jako, duet. jako duet, dokładnie, tak że e, może nawet każda z osobna nie jest tak ciekawa jak w momencie, gdy hmm. mają właśnie wspólne sceny i obserwujemy je jako, jako właśnie duet e, w tej konkretnej historii. A u ciebie kogo byś wybrała? Też zdecydowanie Hanę. Też wydała mi się jednak bardziej ciekawą bohaterką. W Hanę wciela się Julia Gardner. A w postaci Liv Jessica Henwick, uwielbiana przeze mnie Bugs z nowej odsłony Matrixa, świetna jest. Świetna jest, chociaż mam takie odczucie, że jednak pod kątem pewnego niedookreślenia postaci, to Hanna jest właśnie ciekawa z tego powodu, że ona wydaje się w niektórych sytuacjach taka bardzo ponad to wszystko. To, co tam powiedziałam, że chciałabym wiedzieć nieco więcej na temat bohaterek, to tam delikatne jakieś sugestie padają, dlaczego Hanna ma jakieś problemy z, z alkoholem, dlaczego nie akceptuje konkretnych sytuacji wynikających z tego, że sobie tam faceci popiją. Ona wspomina, że jej mama piła i tam być może doświadczała po prostu czegoś w przeszłości, co, co ją zblokowało i co doprowadziło do tego, że no, nie, nie radzi sobie, nie radzi sobie z takimi sytuacjami. To wszystko jest takie fajnie rozpisane, nieoczywiste i doprowadza też do zaskakującego finału, ale może i nie do końca zaskakującego. Może to jest coś, czego można by oczekiwać. To sobie już powiemy dosłownie za sekundę w sekcji spoilerowej. I jeszcze trzeba też powiedzieć, że... Bezpośrednim źródłem i taką inspiracją wprost do powstania filmu The Royal Hotel był obejrzany przez reżyserkę swego czasu film dokumentalny pod tytułem Hotel Kulgardii. Jest to produkcja zrealizowana w roku 2016 i wydaje mi się, że jest to taka opowieść, która będzie stanowiła ciekawe dopełnienie tego, czym jest The Royal Hotel, bo w tej konkretnej produkcji w którą wyreżyserował Pete Gleason, mamy przedstawioną historię dwóch fińskich turystek, które zatrudniają się właśnie w takim pubie na odludziu i tam również doświadczają naprawdę przeróżnych sytuacji związanych z mężczyznami, którzy są gośćmi, klientami tego, tego baru, stąd tylko różnicą, że to nie jest fikcja, że mamy tutaj do czynienia właśnie z autentycznymi sytuacjami, no bo film dokumentalny wiadomo, rządzi się, rządzi się swoimi, swoimi prawami i niektóre sytuacje w tej produkcji naprawdę no, mrożą krew w żyłach. Sama Kitty Green powiedziała o, tej swojej, o tym swoim doświadczeniu z, z tym filmem w taki sposób, zacytuję, Coś, coś, co mnie zafascynowało, to był sposób, w jaki kobiety poradziły sobie z tą sytuacją. Nie akceptowały mężczyzn, ani ich zachowania. Powiedziały nie, broniły się na wszelkie, nawet najdrobniejsze sposoby. Ta, ta ich siła była bardzo interesująca. Dostosowując się do tego, pomyślałam, co bym chciała żeby widzowie wynieśli z tej, z tej mojej opowieści i doszłam do wniosku, że tym najważ, tą najważniejszą myślą będzie to, że nie, takie sytuacje nie są w porządku. I jeszcze jeden cytat pozwolę sobie przytoczyć. Tu jedna z bohaterek tej produkcji mówi o swoim doświadczeniu w hotelu Denver City, bo tak się nazywa ta oryginalna miejscówka to mówi o tym swoim doświadczeniu w taki sposób tutaj też cytat Musieliśmy, musiałyśmy bardzo często gryźć się w język, zachowywać się miło i uprzejmie, po to, aby potem płakać za zamkniętymi drzwiami. Gdybym miała szansę wrócić i coś zmienić w swoim życiu, to chciałabym nigdy nie trafić do tamtego miejsca. No, są oh wow. to Mocne słowa. Bardzo mocne słowa, które też obrazują, no, że, że, że ta historia jednak no, odciska piętno i nie jest to też tak do końca fikcja reżyserki. Nie udało nam się jeszcze z Martą obejrzeć tego filmu, chociaż bardzo chciałyśmy zrobić to przed, przed naszym spotkaniem podcastowym, żeby jednak trochę ten kontekst wam inaczej zarysować. Zrobimy to na pewno wkrótce i możecie się spodziewać wtedy takiej, no, takiej dodatkowej, krótkiej audycji, w której porozmawiamy sobie o tym, jak te dwa filmy się różnią między sobą, ile mają wspólnego. Myślę, że to dla was też będzie ciekawe dopełnienie całej tej wizji zawartej w The Royal Hotel. Tak jest, taki abstrakt. Takie, tak, takie uzupełnienie. Dobrze, że film polecamy, to jest chyba jasna sprawa, prawda? Rozmawiamy Oczywiście. prawie dwie godziny i się zachwycamy różnymi tutaj elementami, więc wydaje mi się, że można wywnioskować, że jednak, jednak nam to ta historia siadła, co nie? Tak, pełen entuzjazm, naprawdę. Ja w ogóle miałam okazję go za zobaczyć na Mastercard of Camera i naprawdę na dużym ekranie zrobił na mnie mm -hmm. bardzo, bardzo fajne wrażenie, bo rzeczywiście wygląda pięknie i fajnie się chłonie te plenery właśnie na dużym ekranie. Także jeżeli macie możliwość, to wybierzcie się koniecznie. Do kina, oczywiście. Tak, dokładnie, dokładnie. No tym bardziej, że mimo takich ciężkich tematów film ogląda się naprawdę bardzo fajnie i co też pewnie ważne dla wielu widzów, jest jednak bardziej przystępne niż y, asystentka, która jednak była no. W w pewien sposób bardziej wymagająca, wiesz, jakieś tam skupienia, tak takiej uważności na, na emocje, na poszczególne środki. Tu się dużo rzeczy dzieje sytuacyjnie też, nie? a w tak, tak, tak, jednak, tak. jednak ten nastrój był takim czynnikiem dominującym, coś co sprawiało, że no, ten, ten film tak działał, no to jednak pewnego rodzaju skupienie na bohaterce, a tutaj, tutaj niektóre rzeczy są podane trochę wprost, ale absolutnie nie mam z tym problemu. Mhm. Też, też wydaje mi się to, że ten film jest czytelny. To też dużo zależy od y, t, trochę może nastawienia widza, od y, takich sytuacji, do których jesteśmy przyzwyczajeni lub nie. Czy co, czy co akceptujemy w naszym otoczeniu, a jakie zachowania nas denerwują. To też myślę, że no, trochę poszerzy odbiór. Tak, jak najbardziej. Dlatego też właśnie, właśnie na początku powiedziałam, że to też była dość Duża odwaga Kitty Green, aby kreować bohaterki w taki, a nie inny sposób, że wiesz, one nie są mhm. e, takie bardzo dające się lubić. E, tak, I tak. to może się to może w pewien sposób rzutować na Wasz odbiór, ale też być przez to ciekawe, jak bardzo e, nasza ocena uzależniona jest od tego, czy, czy, czy bohaterki lubimy, czy nie. Można się złapać e, naprawdę na nietypowych emocjach i odczuciach względem bohaterek i ich historii. I nawet przeglądając tak na szybko jakieś takie pierwsze polskie opinie na, na temat tego filmu, yy, można zauważyć, że, że, że trochę yy, jakby spuentowanie tej opowieści yy, nie znalazło przychylności wśród krytyków, co, co też może właśnie pokazywać, że Kitty Green no, raczej nie chciała iść um, utartą. Um, utartą drogą. Dokładnie, dlatego no, nie ma nic wspanialszego niż film, który wzbudza dyskusję, który um, wzbudza różne emocje, dlatego rzeczywiście warto, warto się z nim skonfrontować i, i zobaczyć, w którym kierunku was akurat poniesie. No dobrze, to w tym momencie stawiamy kropkę i dziękujemy wszystkim słuchaczom, którzy dotrwali do tego momentu o rany timingowo, bo przepraszam. Przekraczamy wszelkie ramy po raz kolejny, ale kobiety eksploatacji, hej, my nie nagrywamy krótkich podcastów. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i zapraszamy jeszcze do króciusieńkiej sekcji spoilerowej, kiedy to porozmawiamy sobie o tym, czy zakończenie dopełnia film, a może jednak całkowicie go przekreśla. Ok, to jest ten moment. No dobrze, finał całego filmu. Marta, kurczę, powiem ci, że ja jednak, mm, ja jednak y, rozumiem tych wszystkich recenzentów, którzy twierdzą, że ta historia nie doczekała się do końca takiego... Mm, satysfakcjonującego spuentowania. Ja wiem, że ty masz w tym kontekście zupełnie inne przemyślenia, ale to może zaczniemy od tego, że ja ci wyartykułuję te, te, te, te, te, te kłopoty, które, które ja mam. Dajesz. Mówiłyśmy wcześniej o tym, że Kitty Green nie naśladuje zachodnich produkcji. Nie, bawiąc się gatunkiem, nie stawia jednak na takie schematy z kina hollywoodzkiego. W finale ja widzę bardzo mocno kino hollywoodzkie ten moment, kiedy dziewczyny idą na tle płonącego baru, bo finał historii jest taki, że dziewczyny podpalają bar no jakby do pewnego stopnia sprawiając, że ta lokalizacja zniknie z powierzchni ziemi i wszystkie te problemy związane z męską toksycznością też znikną, bo no nie będzie już tego miejsca, więc ich historia już się nie powtórzy. Ta ostatnia klatka, ten płonący budynek i te dziewczyny Dziewczyny z takim po prostu mocno ściśniętą twarzą, to tak bardzo mi się kojarzyły z jakimś takim po prostu hollywoodzkim obrazkiem potężnych, wygranych bohaterek idących w stronę zachodzącego słońca szczęśliwych i spełnionych. Bardzo mnie to ubodło pod takim kątem, że ja jednak... Trochę oczekiwałam od Kitty Green um, takiego zaskoczenia bardziej, a od pewnego momentu ja jednak zaczęłam podejrzewać, że ta historia zakończy się w taki sposób, że ten, um, że to miejsce pewnie wysadzą w powietrze albo coś w tym stylu. Zresztą wcześniej tam też otrzymujemy kilka scen z tą taką charakterystyczną zapalniczką z gołą babką. Więc, tak. w, więc nam ta taka, to taka, taka zwariowana strzelba czychowa, która wiadomo, że prędzej czy później no, wystrzeli. Także mam, mam naprawdę z tym taki ko ko konkretny problem. Czy uważam, że jest to jakieś takie pójście na skróty? Może trochę. Jest to też niesatysfakcjonujące pod tym kątem, że przez praktycznie cały czas, przez cały film ten, to napięcie było właśnie tak bardzo, bardzo konsekwentnie budowane, że ja autentycznie w tym finale po prostu oczekiwałam, Jezu, nie wiem czego, czegoś, czegoś innego, co mi po prostu tak przepięknie spuentuje całą, całą tę historię i doprowadzi do no, takiego efektu efektu wow. To symboliczne wykorzenienie zła i mizogini no to jest coś, o co bym nie podejrzewała Kitty Green, bo ona być może operuje jakimiś takimi bardzo wyrazistymi symbolami, ale tutaj trochę poszła jednak tak zbyt zbyt oczywis w, w oczywistym kierunku. To z jednej strony i mam też problem pod takim kątem, że australijski bar zostaje spalony przez reprezentantki kultury zachodniej, więc coś, co Marta wcześniej mówiłaś odnośnie mhm. tego rozliczania się z pewnego rodzaju kolonializmem i z tym, że te, te, ta historia jest właśnie w taki, w taki sposób bardzo często podzielone. Te australijskie filmy są, że mamy ten biały, ten biały Australię i tę rdzenną Australię. Uh -huh. To fakt, że Karol odjeżdża i praktycznie zostawia cały swój przybytek że postanawia nagle zmienić swoje życie i stwierdza, ej róbcie co chcecie, to też jest do pewnego stopnia taką rzeczą mało wiarygodną, patrząc na to, że to jest do pewnego stopnia jej scheda, jak stanowi, z, nie wiem, jest spadkobierczynią tego wszystkiego i to właściwie ona powinna spalić, może takie zakończenie by mnie bardziej przekonało, gdyby nie dziewczyny, nie Hanna i, i Liv mm, odpaliłyby ten ogień w zapalniczce, tylko właśnie Karol. Może wtedy poczułabym się mm -hmm. tak bardziej usatysfakcjonowana. A tu jednak mamy po raz kolejny taką, no, ja to będę bardzo krzywdząca w stosunku do tego do tego zakończenia, ale to tak wygląda, nie że przyszli sobie cywilizowani ludzie i palą dobytek rdzennych yy, mieszkańców, pokazując, że hej, no cywilizacja nadchodzi, nadchodzą zmiany, musicie coś yy, przekształcić w swoim życiu, bo no tak dalej być nie można. No i co? <grym> Wiesz co, mi się wydaje, że chyba Karol nie bardzo tam chciała yy, zostać, yy, że raczej yy, to, co wydarza się w finale jest dla niej trochę takim impulsem, żeby w końcu odciąć się od tej takiej surowizny, tego, tej ciężkiej doli, ale z drugiej strony ja też nie postrzegam jej w finale jako osoby, która w jakikolwiek sposób jest wygrana. Czy nie, ona czy, się czy... poddaje po prostu, nie? O to jest... Ale to nie... też jest taka mądrość trochę, wiesz? Bo akurat to, że Aha. ona odjeżdża i tam w pewnym momencie mówi, że tu zawiązka ze Bilego na odwyk, Aha. a sama spróbuje zacząć od nowa. No to jest jednak jakaś taka dojrzałość i właśnie w kontekście tych jej słów, gdyby to ona rozwaliła to miejsce, to jakoś by mnie chyba bardziej to, to, to, to, to jednak Z jednej przekonała. strony tak. Dostałaby wreszcie sprawczość, nie? Mogłaby się tak, taki rodzaj właśnie słodkiej zemsty trochę. Trochę no tak, tak, a trochę czy to nie byłaby taka ymm, puszczenie pary w gwizdek, y, wiesz, takie, y, ta, taka afektowna zemsta y, i właśnie się zasłużyła na to. Ale, ale czy też nie zasłużyła na, że tak powiem, lepsze życie? Jakby rozumiem, o co ci chodzi i, mhm. i dostrzegam to, o czym, o czym mówisz. Próbuję tylko trochę tutaj zrehabilitować Kitty Green w oczach no, słuchaczy, rozumiem. bo też nie wydaje mi się taki oczywisty ten koniec, że, że tutaj ktokolwiek jest wygrany, ktokolwiek ma poczucie, że no, wziął sprawę w swoje ręce. Karol rzeczywiście odjeżdża w dal, ale nie wiemy co ją czeka. Nie wiemy, czy, czy to będzie dla niej początek czegoś lepszego, czy, czy, czy takiego samego syfu. Ee, życie na, na australijskim Pustkowiu jest ciężkie, szczególnie dla, dla kobiet, więc mm, Karol w żaden sposób nie jest, nie jest wygrana, czy, czy, czy coś. No tutaj tak naprawdę ciężko nam yy, wiesz, prorokować, jaki los ją yy, czeka. Yy, natomiast, jeżeli chodzi o dziewczyny, no twoja interpretacja, jako właśnie takich, takiego zachodnie, wprowadzenia zachodniego porządku yy, mm -hmm. yy, ma tutaj jak najbardziej sens, ale z drugiej strony też się zastanawiam, czy my nie jako nie projektujemy trochę na, na tą społeczność, takich swoich wyobrażeń, że, że to są jacyś prostaczkowie i, i, i w ogóle i tak dalej. A, ale wiesz, przecież to nie byli jacyś tacy, nie wiem, amerykańscy rednecy, czy, czy, czy w ogóle jakieś takie przygłupy, nie? E, to powiedzmy byli goście pracujący w jakimś, jakiejś mm, e, no, zaawansowanej branży, powiedzmy, nie? E, goście, których było stać na jakąś taką bardzo wyszukaną manipulację, więc tutaj dostajemy jakieś... Ale oni jakieś... nie mieli innej rozrywki, nie? To była ich jedyna rozrywka. Tak, ale dostajemy tutaj jakieś takie Sygnały no takiej inteligencji, ale wykorzystywanej w taki bardzo, bardzo negatywny sposób, więc wydaje mi się, że tutaj trochę my sami projektujemy nasze wyobrażenie na, na tych bohaterów, również oni rzeczywiście tacy są. Ja to zakończenie lubię, bo wiesz co, wydaje mi się fajne w kontekście właśnie tego Waking Fright, oczywiście teraz mi wyleciał polski tytuł, ale to jest ten film, o którym wspomniałam na początku, w którym jest właśnie scena polowania na kangury, e, bo e, Kitty Green, no, ewidentnie e, z tym filmem e, koresponduje, no bo tam dostajemy scenę polowania na kangury, tutaj dostajemy taką bardzo e, melancholijną scenę, gdy bohaterowie właśnie jadą na tą przejażdżkę, na tą wycieczkę e, i, i gdzieś tam sobie obserwują zwierzaki i w ogóle jest fajnie jest miło, e, więc jakby tu Tutaj jest prze, przepracowanie tego, wiesz, jakby doświadczenia. Tym bardziej, że śmierć kangurów często jest w kinie australijskim w jakiś sposób symboliczna i w jakiś sposób decydująca o tym zagrożeniu, jakie niesie ze sobą cywilizowany świat. Więc tutaj fajna jest, fajne jest przerobienie tego, tego kontekstu w tym, w tym filmie. I Wydaje mi się, że to zakończenie też trochę y, koresponduje z tym takim y, szorskim światem tego właśnie y, filmu, y, który jest taki już na maksa, ma czystowski samczy i, i w ogóle testosteron wylewa się y, hektolitrami i y, y, y, to jest takie trochę oddzielenie się od tej historii i od tej, od tej takiej australijskości bardzo, bardzo pierwotnej, takiej bardzo e, połączonej właśnie z tą, tą e, ciężką, trudną emocjonalnością e, no jest na pewno symboliczne. Może to jest symbolika podana zbyt, wprost, hmm. nie wiem, ale wydaje mi się, że, e, że na pewno to zakończenie nie jest e, w żaden sposób nie oferuje katarzys, on tak powiem. Ja nie miałam tutaj odczucia, że, że ktokolwiek jest wygrany. Yy, więc to, to, to jest w sumie ciekawe, że z jednej strony dostajemy tutaj yy, wielki wybuch, dziewczyny rozwalają knajpę, ale nie miałam takiego poczucia, że tutaj yy, w jakikolwiek sposób rachunki zostały wyrównane i, i, i wiesz, pozostaje nam zastanawiać się, yy, co z dziewczynami wydarzyło się dalej. Więc. To jest pewne, że zakończenie będzie wzbudzać dyskusję i na pewno wiele osób się o od niego odbije, ale mm. dlatego też no, my dyskutujemy o tym filmie już od dwóch godzin, aby gdzieś go tam wpisać w jakieś konkretne konteksty, ramy, aby to zakończenie jednak nie było aż... Um, aż tak um, kontrowersyjne, może tak powiem. Um, bo wiesz co, prześle po prześledzeniu um, komentarzy na temat tego zaskoczenia, też um, zakończenia, um, też zauważyłam taką pewną prawidłowość. Um, to znaczy osoby narzekające na to zakończenie um, trochę używały tego zakończenia jako krytyki bohaterek na zasadzie, wiesz, no, przewrażliwione baby... Nie, nie, nie, absolutnie, nie, nie, nie. No, ale wiesz, ale wiesz, ale... Nie, nie, nie, nie zgadzam się z tym. Jak no ja też, by tak? ale oglądaliśmy ale, ale wiesz, ten sam film, że... Tak, ale wiesz, właśnie o to chodzi, że, że takie komentarze się pojawiają, że dużo osób to zakończenie właśnie wykorzystuje w tym celu, żeby jako nie wiesz, pokazać, że o, przewrażliwione baby, a Hanna tak Naprawdę była tą e, sour cant. I, mm -hmm. i, i, e, I to zakończenie staje się dla nich potwierdzeniem tego, co o bohaterkach, o bohaterkach mówili przez cały film Faceci. Więc może to jest jakby jakiś kontekst, e, aby to zakończenie e, wybronić. Nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że mimo wszystko yy, widzowie yy, będą bardziej wyrozumiali. Zobaczymy. Znaczy, ja to, to, to nie jest tak, że to zakończenie całkowicie przekreśla mi yy, film, bo jednak ten sas był na tyle intensywny i fascynujący pod wieloma względami, że ja go jednak będę oceniała dość, dość wysoko. I ja powiem ci, że jeśli będę miała okazję obejrzeć ten film jeszcze raz, to chyba zasiądę do tego seansu, ale po obejrzeniu filmu na krańcu świata, o którym o wspomniałaś przed, przed momentem, pod takim kątem, że sama Kitty Green gdzieś, właśnie tak jak wspomniałyśmy już wcześniej, paruje te filmy z sobą, zestawia na zasadzie jakichś takich no, ciekawych dyskusji światopoglądowych, więc z takim fokusem myślę, że ten film też będzie się oglądało zupełnie inaczej. Ja nie mam takiego głębokiego Spojr głębszego spojrzenia na to kino australijskie. Ty jednak jesteś w naszym duecie osobą bardziej obeznaną z, z, z tymi klimatami, więc um, czekałam, aż mi po prostu wytłumaczysz, um, wytłumaczysz ten kontekst i do pewnego stopnia czuję się odrobinkę przekonana, mhm. aczkolwiek jednak, y y y jednak to zakończenie jest trochę takie rozczarowujące mhm. pod kątem średniego spuentowania tych konsekwentnych emocji, które towarzyszyły mi przez, przez cały sens. Także jesteśmy... Bardzo ciekawe jak to wy, nasi drodzy słuchacze, jak wy odbierzecie to zakończenie i jakie tematy do dyskusji zrodzą się w was po, po tym seansie, bo no jest to naprawdę jeden z ciekawszych filmów, które pojawiają się na naszych ekranach i na pewno warto mu poświęcić uwagę bez względu na to, czy jesteście fanami kina feministycznego, czy jednak po prostu <śmiech> lubicie australijskie klimaty. Marta. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Wyszła nam oczywiście jak zawsze długa potężna i dyskusja. dyskusja, ale no myślę, że ten film naprawdę zasługuje na to, żeby, żeby o nim rozmawiać w przeróżnych naprawdę kontekstach i tak mam wrażenie, że nie, nie o wszystkim opowiedziałyśmy, nie niektóre kwestie, które chciałabym poruszyć to gdzieś mi zupełnie umknęły, ale mam nadzieję, że no ta przestrzeń w komentarzach będzie to, tym miejscem rzeczywiście, żeby te nasze rozkminy kontynuować. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. I ja również Ci bardzo dziękuję. Fajnie, że w końcu ruszyłyśmy ten temat. Dziękujemy Galapagos Film za inspirację do ruszenia tego australijskiego kina. <głos> Także wpadajcie do kin, zmierzcie się z tym filmem, z tą historią, bo na pewno jest to coś, co będzie wymagało no rzeczywiście sensu, aby, aby ustosunkować się wobec tej historii bo jednak mm, opinie na pewno będą y, przeróżne, y, więc jakby nie warto, wiesz, jak to nieraz bywa, y, skupiać się na którejkolwiek ze stron, tylko rzeczywiście sobie wyobra y, wyrobić własną opinię, y, także, także śmigajcie i czekajcie na kolejny y, przystanek na mapie Australii, na pewno przygotujemy dla was y, coś ciekawego, także wakacje z kobietami eksploatacji, w Australii już niedługo. Do usłyszenia, pa! Dziękujemy raz jeszcze za dzisiaj i widzimy się przy kolejnej okazji. Do usłyszenia, pa, pa, pa, pa, pa!